Witamy standardowo w kolejnym odcinku podcastu Bezimienny. Słuchajcie, ze mną w studiu będzie Rafał Adamski. Cześć wszystkim, witam. Będzie z nami Michał Stiller. Witam wszystkich bardzo serdecznie. I za pierwszym mikrofonem będzie Christian Keunder. Słuchajcie, nagrywamy 164 odcinek podcastu Bezimienny. Mamy 27 lipiec 2020 roku. No i słuchajcie, no, troszeczkę troszeczkę gadaliśmy sobie na grupie, troszeczkę się hejtowaliśmy, troszeczkę się pośmialiśmy, no ale trzeba e, po, powiedzieć prawdzie w oczy, umarł król, niech, niech żyje król, więc e, Xbox wjeżdża z konferencją tak zwany e, Xbox Series X Games Showcase i pokazuje nam własne ekskluzywne gry i nie tylko, e, mamy też innych studii. I w, słuchajcie, głów, głównie e, w tym temacie się dzisiaj będziemy obracać, Porozmawiamy sobie o tym wszystkim. Porozmawiamy sobie czemu. Głównie Halo... w tym. Głównie w tym, w tym będziemy się obracać, zgadzam się. E, w, głównie. E, więc słuchajcie, e, to będzie e, temat, e, temat tego odcinka. Powiemy wam, czemu Halo wygląda jak wygląda. I tak dalej. No i słuchajcie, no poza tym e, będzie, będą oczywiście inne gry, będą też e, gry na inne gorsze konsole, więc e, też e, zapraszamy jak najbardziej do odcinka. No i myślę, że jedziemy z Hyde Parkiem, nie ma co przeciągać. Rafale, nie było Cię miesiąc, więc mogłeś się zastanowić nad swoim życiem, więc powiedz mi, do jakich wniosków doszedłeś. Hmm, hmm, hmm. Rozumiem, że pytasz o gierki i, i różne inne historie i przygody, no tak, które tak, się tak, działy tak. w tym czasie wiesz co no kilka różnych było tytułów odpalonych w tym również takie, które, które gdzieś tam w zeszłym tygodniu, w zasadzie dwa tygodnie temu opowiadaliście na nagraniu, bo, bo nie omieszkałem go też przesłuchać skoro już coś nagrywacie beze mnie na szczęście tam jakichś strasznych patologii nie było, znaczy no jak zwykle dużo pomyłek, fascynacja tą prezentacją Xboxa, która się oczywiście okazała wzięta z tyłka niemniej jednak korzystam trochę z tego że, że się pojawiły jakieś wyprzedaże nowe na e i, i ostatnio się zaopatrzyłem w kilka nowych tytułów również na Nintendo w tym, skoro już mówię żeby tak o tych gorszych konsolach też pogadać, no to właśnie wyskoczę i zacznę od Mario kontra Rabbids versus Rabbids Kingdom Battle. Przy okazji zapytam od razu Michała, czy, czy ty w to grałeś, bo to jest w sumie taki jeden z wymienianych jednym tchem tytułów. jakby. W e, mam ten tytuł na dysku. Masz, no mam okay. ten tytuł, ale nie grałem w niego nigdy yy, jakoś nie dochodzę nigdzie jak zimam kilka chwil wolnego czasu to biorę się za większe konsole niż za Switcha ostatnio znowu Okej, okay, dobra, no to może cię przekonam, powiem w kilku słowach, jakby nie żeby nie było tej gry, jeszcze nie przeszedłem. Jestem na, na etapie powiedzmy odblokowania większości kluczowych jakby rzeczy dla gry, mechanik i tak dalej, bo podobnie do, do kilku innych gier przez Nintendo robionych, tam jest tak, że na początek dostajesz dosłownie dwie mechaniki i, i, i praktycznie nawet nie masz menu głównego, dopiero e, po, po kilku misjach jakieś się odblokowuje, wiesz, jakaś kwatera, jakaś możliwość zmiany broni, czy też wyboru towarzyszy, rozgrywki i tak dalej, Czyli krótko mówiąc, no po przejściu pierwszego całego świata i pierwszego bossu, bossa masz, e, masz już jakieś tam wszystkie te opcje dostępne, jakieś pierwsze umy Gra jest przede wszystkim utrzymana no, w bardzo prostej, cukierkowej grafice, jak, jak to można się spodziewać po e, tego typu produkcji. Niemniej jest ona bardzo wdzięczna, a, sympatycznie, e, wygląda nawet z dosyć daleka rysowany dystans, bo latając po tych planszach nam się korzysta z takich armat, które cię wystrzeliwują, przenoszą jakby z miejsca na miejsce. i Czasami to jest obszar bardzo bliski, a czasami naprawdę daleki, który powoduje wręcz konieczność wczytania się kolejnej mapy i ekranu ładowania tym samym, uruchomienia. Niemniej jednak widać, nawet jak te postacie wystrzelone z armaty lecą gdzieś tam mocno daleko, to, to widać z daleka całą tą mapę, nad którą się poruszają. Można dostrzegać sobie szczegóły, jakieś znajdźki, które powiedzmy gdzieś w rzeczywistym w tym świecie chcemy zejść na ziemię i sobie tam podnajdywać. no bo oczywiście y, część platformowa tej gry jest również Mocno istotna, zbieranie znajdzie, blokowywanie jakichś tam guwienek, to jest, to jest yy, dla każdego jakaś tam fascynacja. Na szczęście nie jest tutaj tak nasrane jak w, jak w krachu Ubisoft, to tylko w miarę się to przyjemnie czyści. Yy, no i sam kor rozgrywki polega na tym, że mamy taką turową rozgrywkę troszeczkę powiedzmy, że jest to styl X-koma, czy, czy tam jakiś starych gier UFO. Mówiąc krótko, biegamy sobie po, po planszy. Plansza na jakby układzie kwadratowych pól zbudowana. Mamy zasłony, mamy zasłony, które nas chronią w 100% przed strzałem od wroga. Mamy również zasłony takie, które nas chronią tylko w 50%, czyli szansa na otrzymanie obrażeń jest lub jej nie ma. I mamy trzech w drużynie swoich wojaków, których sobie tam konfigurujemy, później wybieramy, które to są postacie. Oraz różne cele, tak? bo nie zawsze naszym celem jest obstrzelenie i, i, i zwyciężenie z całą gromadą wrogów. Czasami to jest kwestia zabicia tylko czterech wrogów, bo na przykład jest tam bardzo duży poziom trudności. Czasami przy walkach z bossem trzeba jeszcze inaczej to rozegrać, bo, bo trzeba załóżmy jakąś tam sekwencję ruchów i, i, i konkretnych obrażeń zadać w odpowiedni sposób, co, co jakby już pierwszy boss nam pokazuje, że że trzeba mieć rozkminę na to, jak go pokonać. Tam jest akurat Kong w wersji króliczej, któremu trzeba najpierw zabrać banany, bo inaczej sobie restauruje życie. I mamy w każdej turze na każdą postać jednostki ruchu. Możemy się po jakimś tam polu ruszyć. Jeżeli w zakresie naszych ruchów będzie wróg, to możemy też tego wroga od razu uderzyć kopniakiem i oddalić się w inne miejsce. Czyli tak jakby nie liczy się ilość kroków, tylko liczy się obszar działania. Mogę sobie z granicznego punktu naprzeciwległą granicę dobiec, kopnąć wroga i wrócić z powrotem na punkt startowe. jeżeli tylko po prostu sięgnę w niego, a jeżeli nie sięgnę, to tylko dobiegnę w jedną stronę do granicy. Bardzo ważną mechaniką jest w stylu Mario odbijanie się od postaci, bo to daje dodatkowe jakby pole ruchu, niektóre postacie mają też opcję lądowania na głowach postaci wrogów, co powoduje od razu dodatkowy ruch, dodatkowe obrażenia zadane więc ta technika skakania też już ma kilka, kilka swoich tam wbudowanych ograniczeń i jest dosyć dobrze rozwiązana. No i trzecią opcją jest strzelanie lub ewentualnie atak bronią w postaci ręcznej, zależnie od tego, w jaką broń sobie tam wyposażyliśmy postać. Czyli albo ten strzał na odległość, albo z bliska jakieś mocniejsze obrażenia i staramy się po prostu w typowo x stylu, turowym, klepać to w ten sposób, żeby jak najszybciej zmniejszyć ilość wrogów, którzy potem oddadzą nam jakieś obrażenia, dodatkowo jeszcze schować jednostki w taki sposób, żeby zminimalizować ryzyko obrażeń, pouruchamiać jakieś umiejętności specjalne, jakieś tarcze. Bardzo mi się podoba funkcja polegająca na tym dla Mario i dla Luigi, atak specjalny, że... Jeżeli go uruchomimy, to oni automatycznie oddadzą strzał, gdy postać wroga się ruszy. Oczywiście strzał jakiejś tam mniejszej mocy. I to wygląda w ten sposób, że się od razu włącza zwolnione tempo i widać, jak Mario strzela w królika, który zaczął właśnie wybiegać za zasłony, a z drugiej strony jeszcze Luigi poprawia to samo i wiesz, i po prostu typowo matrixowe ujęcia dla postaci, które kojarzymy ze zbierania monetek i grzybków. Więc no to już przy premierze było wiadomo i też jakieś recenzje oglądałem. Faktycznie jest to pewnym zaskoczeniem, że, że w ogóle jakby w tym świecie się pojawiły typowe bronie i, i, i typowe strzelanie i po prostu takie, takie rzeczy nie kojarzone z tym światem, ale są i jest to w sumie całkiem przyjemnie rozwiązane oczywiście te bronie mają różne statystyki obrażenia dodatkowe w takie inne typowo wiecie czy to, czy to kwestia ognia, czy to kwestia obrażeń od nie wiem miodu, czy czy, czy jakiś tam odbijania się, no to to wiesz, to można sobie tam kombinować. Jakieś tam możliwości drzewko rozwoju dodatkowej umiejętności też jest standardowo. I bardzo się w to gra dynamicznie, właśnie do tego zmierzam, bo tutaj mechanikę przedstawiłem w tych kilku zdaniach, ale chcę tylko temat już zamknąć i przejść dalej i Michałowi powiedzieć i też wszystkim innym, że w to się gra naprawdę szybko, bo biegania pomiędzy planszami jest niewiele od jednej areny do drugiej się biegnie dosłownie tam minutę, dwie chyba, że się szuka czegoś, jakiś znajdziek no i na arenę tak naprawdę poświęcasz no nie wiem, 5-10 minut zależnie czy, czy robisz ją na perfekta czy powtarzasz, czy, czy coś w tym stylu podejrzewam, że może być trudniej gdzieś tam momentami, sam się na kilku musiałem może nie tyle zawiesić, żeby je przejść ale poprawić, żeby były w odpowiedniej liczbie ruchów czy, czy tam ocenione po prostu na na perfekta ale to idzie bardzo zgrabnie, bardzo szybko. Wyłączasz konsolę i jakby tak jak się, się gra na Switchu, tak w ogóle rabicy w niczym nie odbiegają od tego. Poza tym są wszystkimi tam krótkimi, dość scenkami przerwnikowymi, bardzo, bardzo ładnie zrobione i te króliki są zwyczajnie dość śmieszne, zabawne. Wiele z tych postaci, wiele z tych scenek, które widziałem po prostu były na dobrym komediowym poziomie, takim, że się to przyjemnie oglądało, nie? Bo mamy postacie po obydwu stronach, które jakby są skróliczone, czyli, czyli na przykład pierwszym naszym bossem jest Donkey Kong w wersji króliczej, który strzela głupie miny, tak? A nam pomaga Luigi i Piczka, którzy są też w króliczych formach i też cały czas się wygupiają i robią jakieś tam swoje dziwne rzeczy. No więc ogólnie polecam. Gra teraz wpadła właśnie chyba w podstawce za sześć dyszek na e-shopa. Tym bardziej jak jak Michał masz na dysku, to sobie to odpal, przemęcz te, te dwie godziny, żeby odblokować trochę tych dodatkowych funkcji, na które powiedzmy no, będąc wprawionym graczem na pewno wiesz, będziesz się ich spodziewał od początku i myślę, że się wciągniesz, bo ja tak naprawdę nie myślę o odpalaniu niczego innego w wolnych chwilach teraz, tylko sobie tak to klepię, plansza po planszy. A ja mam pytania, dwa w sumie. Dawaj, dawaj. Bo słyszałem, że ta gra się z, zaczyna bardzo tak delikatnie jak to gry Nintendo, że są e, łatwe do wejścia i słyszałem, że poziom trudności z czasem bardzo mocno e, w, idzie w górę i gra robi się hardkorowa. Czy zauważyłeś coś takiego? Tak jak powiedziałem, pierwszy świat przeszedłem. To było co najmniej kilkanaście, jak nie dwadzieścia walk. I pojawiły się już postacie, które zadają mocne obrażenia i, i dużo jest jakby tutaj, wiesz, yy, możliwości dostania w pierdolu. Więc na pewno ten poziom trudności rośnie i się pojawiają nowe rozwiązania. Yy, tylko, że to jest też kwestia, że za monetki sobie dokupujesz na przykład kolejne bronie i odblokowujesz je i różnica między nimi jest załóżmy 30 a 60 punktów obrażeń albo 60 lub 100. Przejście z jakąś tam odblokowaną umiejętnością jeszcze raz przez cały świat Spowodowało, że chyba zebrałem tam, nie wiem, z 500 czy, czy, czy, 800 monet, co pozwoliło na zakup od razu dwóch broni nowych. I siła rażenia po prostu tego zespołu całkowicie wzrosła, tak? Ulepszanie postaci też daje ci na przykład podwójny atak zamiast pojedynczego, więc, jeżeli gdziekolwiek się na czymś blokujesz, to, to po prostu wskazuje, że to jest moment, kiedy może warto zmienić kogoś w zespole, bądź zmienić strategię. I przy niczym się nie zablokowałem na, na trzy razy, i też jakby już wiem, w którym momencie sobie z czymś przesadziłem. Jakby tutaj planowanie całego ruchu postaci też jest w taki sposób zrobione, że go planujesz od początku do końca. Czyli widzisz sobie, jaki masz zasięg swojego biegu, widzisz sobie, że możesz odbić się od kompana, znowu ci się pojawia nowy zasięg, gdzie możesz wylądować zaznaczasz sobie postać wroga, bo lądujesz jej na głowie zadając obrażenia i znowu ci się pojawia zasięg, gdzie możesz wylądować po uderzeniu tej postaci, czyli na przykład za osłoną. Bardzo częściej resetowałem grę, bo źle wybrałem miejsce, w którym chcę wylądować przypadkiem, bo załóżmy za szybko tam, tam jest cały czas rzut izometryczny, można go zmieniać sobie do woli, nie licząc jakichś tam ujęć typu cinematic ale czasami się zdarza, że po prostu kliknąłem nie w to pole i wystawiałem się od razu na strzały i to jest spora różnica, czy jesteś za osłoną 100%, czy w kolejnej kolejce dostajesz 5 strzałów na gębę, więc y, częściej z tego powodu restowałem granicz, że że nie mogłem czegoś przejść i myślę, że dla nas to nie będzie żadnym problemem. Ale dla dzieciaków mm -hmm. owszem, bo tam się dużo dużo zmienia, nie? No właśnie, bo każda gra Nintendo ma to do siebie, że dla dzieciaków jest, jest fajnie przystępna, a później robi się mega hardkorowo. A drugim pytaniem jest, e, jeśli o ten humor chodzi, bo wiadomo, te, te całe króliki to mają taki dosyć kontrowersyjny humor. Wiadomo, może to rozśmieszyć, ale czy nie jest tak, że z czasem, jeśli ogląda się cały czas te scenki, nie, nie przejada się to ten... Te, te poczucie humoru w tych wszystkich filmikach, że, że z czasem, kiedy trzeba powtarzać te levele, ten humor po prostu nie zbrzydnie się i nie będzie dało się, nie wiem, chciało się zwymiotować tym humorem. Już nie jest to uciążliwe, ten humor? Czy Wiesz co, Scenki, scenki się pojawiają tylko jak robisz jakieś odkrycia fabularne. I, i to nie jest tak, że przy każdej walce musisz obejrzeć sobie tą samą scenkę, tak jak miałbyś w niektórych wiesz, grach innego typu, gdzie po prostu do znudzenia te same frazy. Tutaj wbiegasz na arenę rozrywki i dosłownie trzy sekundy później już ją rozgrywasz, tak? Już odpala ci się opcja zmiany układu jednostek, wejścia ewentualnie po ulepszenia broni przed rozgrywką. Zawsze jest takie przypomnienie i zaczynasz grać i zaczynasz nasz się tłuc. jeżeli pojawia się nowy wróg albo jakiś boss, to wtedy jest jakaś scenka, która go wita. Potem latając po tym świecie drugi raz, yy, pojawiają się takie osoby, które trzymają, nie wiem, jakąś tabliczkę, flagę czy, czy tam znak yy, i możesz podejść i w ramach wyzwania jeszcze raz przejść sobie tą walkę, ale jakby ten fragment planszy jest już całkowicie dla ciebie wyczyszczony i odblokowany jakby do swobodnego ruchu. Więc nie tłuczesz tego cały czas, tak jakby, wiesz, między elementem platformowym a, a, a, a walecznym, że, że, że cały czas przez to samo przechodzisz. I w związku z tym te filmiki, które się nie powtarzają, to są tak w miarę z głową zrobione. No Jakby yy... Przykładowo jedną z postaci, które na samym początku jakby dostajesz do współpracy i, i w sumie jest ona niezła, więc się też trzyma mm, blisko niej cały czas, to jest y, księżniczka Piczka w wersji królikowej i ona nosi cały czas komórę z której oczywiście wystają uszy z pokrowca. Cały czas sobie tam jakieś strzela selfiaki. I, i cały czas odwala jakieś takie głupoty, wiesz, jak pokonujesz pierwszego bossa, jakiegoś tam Donkey Konga w wersji królikowej, to ona też odwala jakąś głupotę i, i, i potem sobie strzela selfiaki jeszcze, wiesz, dąsając się. To są takie po prostu rozwydrzone króliki, ale to, to, to nie jest jakby w ten sposób zbudowana narracja, że, że ci to przeszkadza i cię irytuje. Jakby sto razy bardziej w różnych grach, co ostatnio powiedzmy na przykład duch Tsushima przywołał, że, że tam jedną z dużych zmian jest, że można zbierać rzeczy i rośliny nie zsiadając z konia to taka rzecz na przykład w klasycznych Assassin's Creed'ach, tudzież w Wiedźminie, żeby pozbierać rzeczy i musieć siadać z konia, jest sto razy bardziej irytująca niż jakiekolwiek tutaj, wiesz, powtarzalność tych scenek, nie? Więc o to bym się kompletnie nie martwił. To brzmi spoko wszystko, zachęciłeś mnie. Brzmi spokoj powiem Ci, że zobaczę na ile ona jest rozciągnięta. Wydaje mi się, że tych wszystkich światów jest pięć i, i, i biorąc pod uwagę, że ten pierwszy spokojnie rozgrywki zapewnił na, na, na jakieś tam solidne trzy godziny plus godzinę później czyszczenia mapy, bo jakaś tam odblokowalna zdolność czy, czy coś w tym stylu to myślę, że dosyć długi tytuł, no i on ma też jakiegoś season passa, jakiś dodatek, więc coś tam może pomyślimy potem, co się będzie z tym działo. Podoba mi się, bo ja, wiesz, x-koma lubiłem za dzieciaka, ale jakoś niespecjalnie mam ochotę tłuc się w takie mechaniki mocno na poważnie, liczenie cyferek, statystyk, tak, wiesz, mocno, mocno wnikliwie. A tutaj jest to bardzo podane w przystępny sposób. Niemniej jednak to, to, to nie jest gra dla, yy, wiesz, upośledzonych, że sama się przechodzi i sama się wygrywa, nie? Faktycznie zjebiesz to, to opierdolisz, no i krótko, nie? Musisz jakby szanować mechanikę tej gry. Ja myślę, że to jest taki must-have na Switcha, że ktoś jak już ma tego Switcha, to powinien naprawdę to ograć. Ja sam nie wiem dlaczego jeszcze to... ja mam to ściągnięte już, już od lat. Myślę, że to jest must have przede wszystkim dlatego, że to nie jest jakby klasyczna mechanika gry, że że, że jakaś tam platformówka czy coś, tak jak teraz wyszło Paper Mario, no to, to, to jakaś tam mieszanka mechanik różnych, ale ogólnie to się sprowadza do platformówki z zagadkami, nie? Tutaj swoją drogą też na elementach platformowych po pierwsze spostrzegawczość, żeby wyłapywać różne tam rzeczy do zbierania, a po drugie zagadki się pojawiają i zagadek jest też sporo, głównie się sprowadzają do jakichś labiryntów, jakiegoś tam kombinowania z rurami, które można sobie tam obracać, zamieniać, żeby się wyszło tam teleportować tymi rurami w stylu Mario w inne miejsce no i, i tego typu rzeczy, więc tak po trochu jest tam wszystkiego. Nie testowałem jeszcze, a wiem, że są też funkcje oczywiście jakichś wyzwań, jest również kop, jakaś współpraca, odpalanie wtedy chyba dwie drużyny po dwóch graczy, czyli tak jakby w czwórkę bohaterów się tłucze na jednej planszy w kopie, można też chyba przeciwko sobie zrobić wersusa, więc jest po prostu jakieś oddzielne miejsce na tryb do, do tego, nie? No to tyle z mojej strony, jeżeli chodzi o, o, o początek o tych gorszych konsolach. Okay, <laughs> Michael? Um, od czego by tu zacząć? Serial skończyłem znowu. E, po tym... W Wielkim serialu i ciężkim i powolnym, jaki był Dark, postanowiłem sobie sięgnąć po coś lżejszego i zostałem w Niemczech, jeśli o seriale chodzi, bo sięgnąłem po, po drugi sezon serialu Jak sprzedawać dragi w sieci. Już kiedyś wspominałem o, o, o tym serialu, o pierwszym sezonie w, na którymś z odcinków i wspominałem, że to jest o dwóch nerdach, którzy próbują roz, rozkminić swój własny sklepik do sprzedawania narkotyków i im się to w internecie po prostu udaje i niedawno, chyba z dwa tygodnie temu yy, wszedł na Netflixa sezon numer dwa, czy, czy tydzień temu na w poniedziałek. teraz, 23, w tym, w tym tygodniu wszedł. Tak, no właśnie, w ja zeszłym tygodniu. Teraz, to tylko powiem Ci, dorzucę coś do, od siebie, dorzucę, jak, jak skończysz. Spoko i... Obejrzenie serialu po tym, jak, jak ciężki był Dark, to, to jest takie przelecenie, bo to jest krótki serial, to ma 6 odcinków, drugi sezon ma e, chyba po 35, maksymalnie 40 minut i przelatuje się po prostu w porównaniu do Dark, przelatuje się przez ten serial, ja chyba na, dwu, na dwa posiedzenia oglądałem cały sezon i ta historia jest fajnie, fajnie poprowadzona, mimo że zrobiło się trochę bardziej poważnie niż w pierwszym sezonie, mam takie wrażenie. Pierwszy sezon dawał takie odczucie życia nastolatków bardziej, a drugi sezon gdzieś już ma takie zaciągi mafijne i bardzo... Poważnie się w niektórych momentach robi. Mimo to twórcy starałem się utrzymać e, taki lightowy, bardzo klimat, ale powoli czuję, że że będzie naprawdę trzeci sezon i tam się dzieje jeszcze więcej i jeszcze będzie bardziej hardkorowo. Dla mnie to jest naprawdę pozycja warta uwagi na Netflixie, mimo że to jest też serial niemiecki i kto ma tam jakieś uczulenie do języka niemieckiego, to zawsze może sobie włączyć lektor, ale naprawdę warto zobaczyć, bo widziałem tam... E, powiązania do takich e, dzieł jak Breaking Bad i tak dalej że gdzieś tam mi się zawsze te seriale kojarzyły czyli mam wrażenie, że serial jak sprzedawać drogi w sieci brało mniej więcej jakieś, jakieś e, pomysły z tych, tych wielkich seriali i naprawdę im to wyszło dobrze, to nie jest jakiś długi serial myślę, że jak ktoś przysiądzie to może sobie w dwa, no w dwa dni leciutko sobie obejrzeć pierwszy i drugi sezon, jeśli ktoś nie widział to naprawdę bardzo polecam, a Rafał podobało Ci się? E, tak, spodobało mi się i, i, i chyba kluczowym było do tego kwesty, do, do tego, żeby w ogóle móc przełknąć ten serial nie tyle oglądanie z lektorem, co z lektorem po angielsku i, i wrzuceniem polskich napisów, bo, bo wtedy jakoś to brzmiało naturalnie e, w miarę, chociaż rzeczywiście, no, klasycznie się tam usta nie, e, nie zgrywały z dźwiękiem, ale przynajmniej mnie nie drażnił ten język niemiecki. Masz tutaj pełną rację, jeżeli chodzi o to, że, że pierwszy sezon był bardziej, bardziej w stylu American Pie i jakiś tam rozkmin licealno-balowych między nastolatkami, co zrobić i gdzieś tam w tle się pojawiły w ogóle te narkotyki i ten biznes. Zresztą one są pokazane w taki sposób, bardzo bym rzekł, Niejednoznaczny, jeżeli chodzi o, o, o sam temat tych różnego rodzaju pigułek, bo y, oni na każdym kroku y, podkreślają y, wiedzę o, o różnych środkach, jakby ulotki, jakieś skutki uboczne, wiesz, podkradanie psychotropów rodzicom i tego typu rzeczy. I, I pojawiają się nam po prostu fabularnie momenty, które e, powodują, że, że nie czujemy się wcale z tym komfortowo, i ten serial od razu daje nam w i daje, jakoś tam zmusza do przemyśleń, e, skłania do pożegnania się z pewnymi postaciami bądź. E, może nie do końca jednoznacznie, ale rozważenia tego. Warto mieć na uwadze też, że cała narracja tego serialu jest przeprowadzona, przynajmniej w odniesieniu do tych dwóch sezonów, w postaci narracji tego głównego bohatera, który inspiruje się bardzo mocno Elonem Maskiem i Markiem Zuckerbergiem jako, jako po prostu wielki misji wielkich marek, chce być milionerem i, i cały czas jakoś tam powołuje się na ich elementy, w których oni osiągają sukces podczas, podczas budowania tego swojego biznesu. Więc mamy takie fragmenty z tym wywiadem jego bądź też postaci tych, tych dodatkowych pobocznych, w których on coś opowiada i dzięki temu serial pozwala sobie pokazywać tą fabułę w taki sposób, w jaki on opowiada, a nie czysto dokumentalnie, co się właśnie wydarzyło. I dopiero kiedy pokazuje, wiesz, sprawy bieżące, jak to się robi w roku 2020, to pokazuje wszystko, jakby to był, wiesz, serial przyszłości Star Trek i rok 2352. Więc tego typu zabawy, w, jakby w prezencji tego serialu, oraz to, że on nie zawsze opowiada wszystko tak, jak było i potrafi całą scenę opowiedzieć w sposób inny, a na koniec stwierdzić, a dobra, jednak żartowałem. Powoduje, że tam się dużo ciekawych rzeczy pojawia i jest w stanie nas mocno, mocno zaskoczyć. No, Ale faktycznie polecam, to jest bardzo mało czasu, jak na taką dużą ilość fajnej treści i, i, i serialik jak najbardziej warto, warto obejrzeć. Michael, coś jeszcze? Nie o nie, to już, ode mnie to już wszystko. Chociaż chciałem jeszcze dodać, że ten serial fajnie przełamuje barierę, która powstaje zwykle między widzem a, a serialem. Co Lubię takie zabiegi, czy to w grach, czy, czy to w serialach, gdzie po prostu postać odwraca się, zatrzymuje się, nie wiem, czas i postać mówi w serialu czy w grze prosto do odbiorcy. I to jest, to jest ciekawy zabieg. I było też ciekawe wstawki... Yy... Chyba tam reklama niezła weszła, jest popularne takie, um, nie wiem czy zwróciłeś Rafa uwagę, że, że ten Moris główny bohater pije takie kakao z, z żółtego kartonika i to właśnie zachęciło mnie, jutro chyba mm -hmm. będę na zakupach no. i to jest bardzo popularny kakao w Niemczech, że się po prostu takie kartoniki z kakałem kupuje, czy to litrowe, czy to takie malutkie, I jest, to jest takie chyba oczko opuszczone w subkulturę niemieck w kulturę niemiecką, że po prostu te, te, te kakao się znalazło w tym i to jest naprawdę napędziło mnie, zrobiło mi smaka, że to widziałem na ekranie, zrobiło mi to mega smaka, żeby po prostu iść jutro na zakupach i sobie kupić taki kartonik tego kakao i sobie to wypić, po prostu ciekawy zabieg marketingowy i na pewno tam spora kasa była wyłożona. No i naprawdę, polecam, kto nie widział, niech, niech sobie zobaczy, bo to nie trzeba dużo czasu, żeby co, zobaczyć. Nie wiem, czy to była kwestia... Nie wiem, nie, nie wiem, Michał, czy to była kwestia marketingu, bo y, zwróć uwagę, że no dobra, to, to, to że pije sobie tam jakieś kakao, to jest jedna kwestia, i faktycznie to chyba w drugim sezonie mi się dopiero pojawiło, albo, albo wcześniej nie zwróciłem na to uwagi. Y, pojawia się komunikat o lokowaniu produktu y, w tym serialu, i, i, i wcześniej na pewno na pewno tego komunikatu nie było na samym początku ale trzeba też zwrócić uwagę na to jakby no bo kogoś mogą nie interesować narkotyki z naszych słuchaczy tak istnieje taka szansa że wśród naszych słuchaczy są osoby które nie zażywają narkotyków i ich one nie interesują ale jest to podcast ale jest to no ciekawa teoria kontrowersyjna wiem ale jakby nie patrzeć myślę że są osoby które grają w gry tak, tak jestem w stanie tak stwierdzić pomyśleć założyć. I, I tam też mamy osoby, które mówią o grach i to jest właśnie bardzo ciekawe, bo y, jeden właśnie z tych dwóch y, głównych bohaterów jest w y, stuprocentowym nerdem grającym i programującym i, i, i wszystko robi jakby przy komputerze i jakby z zaszklanego ekranu, dlatego jest przykuty właśnie do wózka y, z uwagi na tam swoje zdrowie. Y, y, I w pierwszym sezonie tak dużo tego nie było widać poza samym faktem, że on jest graczem, nerdem, gra w jakieś doty, tam jakąś, czatuje sobie z jakąś dziewczyną i tak dalej, ale pięknie się to w drugim sezonie rozwinęło, bo, bo, bo, bo nie chcę spoilować, ale fabuła po prostu doprowadziła do takiego dialogu pomiędzy nim, a kimś zupełnie spoza jakby branży i kompletnie niekumającym tematu gier, gdzie on on nadawał w skrót informacji najważniejszych dla kogoś, żebyś mógł poprowadzić dialog na ten temat. I, i, I ten dialog wyglądał, wiesz, w ten sposób, że najlepsza gra tego roku, God of War, największa porażka tego roku, coś tam innego, nie? FIFA, czy, czy wiesz, no tam wrzucił jakimś hasłem, ale nie pamiętam teraz, co powiedział jako porażkę. Wydaje... Fallout 76 A, Fallout 76, właśnie, powiedział Fallout 76, dokładnie, więc to jest tak fajnie odniesione, gdzieś tam ci, wiesz, te, te dialogi są realne, że, że aż się Śmiechasz wtedy w tych sytuacjach i, yy, i faktycznie fajne oczka dla graczy, więc yy, myślę, że to się będzie cały czas przyjało. Zresztą w ogóle jakieś tam yy, korzystanie z drukarek 3D i, i wielu różnych rzeczy, ten serial jest tak mocno oparty o nasze, yy, bym rzekł, yy, nerdowskie, geekowskie realia, nie, więc teraz... Samo to, że pojawiałem się interakcja z telefonów, jeśli oni korzystają z telefonu, to się, pojawia się to na ekranie, że tak, czy tam jakaś tak, wiadomość tak, przychodzi, tak. czy piszą do siebie, czy wysyłają sobie nawet wiadomości głosowe. Ja pamiętam, że jeszcze były wideokonferencje i Discord jest też pompowany w tym serialu, że oni się tam... że Discord jest po prostu wymieniany z, jako Discord, a nie, że jakaś wymyślona platforma, jeśli o czat chodzi. Ej, dobra, ale to wiesz co, to, to jak o tym powiedziałeś, to tylko jeszcze ostatnie yy, słowo powiem. Bardzo mnie ten efekt jakby zaskoczył. Napisy, jeżeli chodzi o to, co się pojawia na ekranie tam z telefonu, one się oczywiście nie tłumaczą, czyli się pojawiają po niemiecku. Niemniej ja jednak coś tam staram się wyłapać z tego, co jest tam napisane. Wiadomo, że to napisami jest przetłumaczone. I chodzi o efekt rozpraszania. Jakby my cały czas się spotykamy z takim problemem, że rozmawiamy z kimś, a ktoś siedzi w telefonie i tak, tak, przecież cię słucham, zwracam na ciebie uwagę, i tak dalej. I tam jest mnóstwo rozmów i mnóstwo dialogów pokazanych w ten sposób, że ktoś z kimś rozmawia, a w międzyczasie sobie coś robi na telefonie, sprawdza jakieś aplikacje, przegląda Facebooka, nie wiem, wchodzi w portfel bitcoinów albo pisze z kimś jakieś wiadomości. I w momencie, kiedy to się pojawia na tym ekranie, tak jak jest tutaj to pokazane, nie w sposób, wiecie, prostej komedii romantycznej, gdzie takie zabiegi już są od lat, że dialog się pojawia, nam jakaś chmurka dialogu na ekranie, Tutaj jest to pokazane w ten sposób, że faktycznie ciężko się skupić. Jakby jednocześnie widzimy postacie, które niby mają podzielną uwagę, ale widzimy, że siebie nie słuchają. I ty też nie jesteś w stanie się jednocześnie skupić na tym, co on mówi i co jest napisane i co czyta, bo po prostu jest to, wiesz, problem naszych czasów. Nie? Więc ten zabieg mi się bardzo podobał. To było takie, wiesz, ruszenie głębszego problemu. Dobra, to myślę, że to tyle, jeżeli chodzi o szybkie sprzedawanie dragów w sieci jakby ktoś miał wątpliwości, jak ten serial się Jasne. nazywa. Jasne. Krystian. E, e, dobra, jest, w końcu mogę wjechać po, po 35 minutach <laughs> w swój hide park. Dobra, słuchajcie, e, e, ja w ogóle ogólnie gry skipuję, bo w gry gram po prostu w to samo, dalej siedzę przy Minecrafcie, e, plus jeszcze no, klikacze, zabijam te klikacze, powiem wam, że e, no, już, już, już na pewno jestem pod koniec, Robi, robi się nudnie Ale gram, ale gra, bo chce mi się grać Bo gra jest fajna, bo fajnie się gra Aczkolwiek robię non stop to samo O czym, o czym pewnie jeszcze będę miał um, Okazję powiedzieć Na pewno nie w tym odcinku Słuchajcie, ja sobie tam poglądam parę rzeczy Na razie zatrzymam się Nad jednym filmem Słuchajcie, Diego Diego to jest film od Diego o Diego Maradonie, który był w kinach w zeszłym roku albo dwa lata temu. Chcę się na nim zatrzymać, bo to jest bardzo dobry dokument, on jest, on jest na HBO. Jest to, poka jest to dokument, który pokazuje, jak, jak wielkim piłkarzem był Diego. To, to nie tylko dla fanów piłki nożnej, to od razu uprzedzam. Pokazuje, jak wielkim piłkarzem był Diego Bogiem. W, w niektórych częściach świata no a później jak się stoczył i stoczył się też nie ze względu, e, nie ze względu na to e, nie do końca ze swojej winy, tylko po prostu nie miał mu kto pomóc. Wszyscy go krytykowali i po prostu... No, no był też Bogiem, więc nie miał swojego życia. Świetnie jest przedstawiony ten dokument. Wydaje mi się, że to jest jeden z najlepszych piłkarzy w ogóle, jaki mieliśmy. Na pewno tamtego pokolenia tak, ale jeżeli by ich porównać do, do, nie wiem, czy Messiego, czy Cristiano Ronaldo, to i tak chyba wydaje mi się, że Diego jest lepszy ze względu na to, że on, po, on przyszedł do Napoli, które walczyło o utrzymanie i wyciągnął ten klub na szczyty, zdobył z nimi wszystko i jeszcze, jeszcze zdobył mistrz mistrz był mistrzem świata, w reprezentacji Argentyny. Naprawdę bardzo dobry film. Polecam go. On był w kinach. Macie go teraz na HBO Go. Jakiś czas temu wleciał. Dobry, naprawdę dobry dokument o, o, w sumie tragicznej postaci, tak na nową sprawę. Świetny. Dobra, więc ja na razie tyle Rafale no to ja kwestie serialowo-filmowe na razie odpuszczam, bo, bo, bo z kolei dalej będę miał coś, jeżeli chodzi o gierki i teraz wejdziemy sobie w jedną z gierek typowo ekskluzywnych dla Sony a przede wszystkim z początku jej generacji obecnej PlayStation 4 czyli o The Order 1.886 1886 rok to, to, jakby rok akcji tej gry. Przyznam szczerze, że chociaż wiedziałem, że to jest jakby taki must have do, doznania i, i do grania, to, to, to wiedziałem, że gra jest krótka, że jakby nie ma swojego uniwersum rozwijanego i kiedyś po nią sięgnę, ale nie wiedziałem kiedy. No i przyszedł taki moment, że sobie ją wreszcie odpaliłem bardzo jestem zadowolony, że, że to zrobiłem na, na tym telewizorze, który bardzo dobrze pokazuje obraz, który jest ciemny, bo, bo, bo jakby ciemna stylistyka jest przez cały czas tutaj pokazana i chociaż ta gra nie obsługuje HDR, a to to wciąż pozwala jakby korzystać z tego, że, że ci się tam nie jarzą szarość powiedzmy, cię nie uderza po oczach, tak? I jakby wszystko jest takie raczej mm, mocno stonowane. Yy, gra mnie fabularnie zaskoczyła. To jest podstawa, że, że nie wiem, ja potrafię omijać sobie różnego rodzaju trailery, te, które mnie nie interesują, nie są jakoś tam istotne, żeby sobie nie psuć rozgrywki i, i, i nawet jakoś to The Last of Us jeszcze mnie nie zniszczyło, jeżeli chodzi o spoilery, pomimo, że przecież jeszcze pierwszej części nawet nie skończyłem i gdzieś to sobie tam leży na kupce wstydu. Przepraszam i jeżeli chodzi o The Order, również nie do końca wiedziałem czego się spodziewać, poza tym, że widziałem kilku facetów z brodami i wąsami, którzy mają jakieś strzelby. A to jest gra, w której są wampiry, jest bardzo ciekawy, przepraszam, to nie są wampiry. To jest coś takiego bardziej chyba wilkoła, wilkołakowatego. Tak, to są wilkołaki, tylko że one tam też y, robią jakieś tak rzeczy, typu wysysanie krwi, więc to są takie półwampiry, półwilkołaki, no coś, coś ten desen. W każdym razie istnieją takie e, je, po, po, postacie po, po, nad. Poczekaj, poczekaj, Rafale, bo ja chciałbym tylko powiedzieć, że w Wiedźminie faktycznie są krasnoludy. Dobra, możesz mówić o tych w, w, w wampirach. Ojej, dziękujemy. Tak, to temat przewijał się, powiem ci, jest, jest bardzo jestem ci wdzięczny za to sprostowanie. Eee, więc mamy tutaj postacie w, takie, w, jeżeli chodzi o wrogów, takie, takie nadprzyrodzone, które są z założenia wilkołakami i oprócz tego mamy zakon rycerski i to są rycerze, można by rzec, króla Artura dalej kontynuowani, jeżeli chodzi o, o klimat angielski ogólnie cała akcja się dzieje w Anglii, tylko ten cały świat rozwinął się w zupełnie innym kierunku. Ten zakon jest utrzymywany w jak, jako powiedzmy taka armia do zadań specjalnych, która ma wpływać na całą politykę i, i, i zajmować się prostowaniem takich najcięższych rzeczy i, i poznajemy sobie tą fabułę w trakcie. Jest ona trochę trochę zakręcona, ale bardzo poprowadzona dynamicznie i nie rozciągnięta, nie nierozwlekana. Mamy oczywiście momenty, kiedy jakąś trzeba krótką zagadkę rozwiązać. Mamy momenty typowo strzelankowe i potem troszeczkę zręcznościowych. Nie porównałbym tego... Znaczy, najbardziej to jest zbliżone faktycznie do Uncharted tudzież, tudzież The Last of Us, ale jednak... Tu się wszystko dzieje szybciej. tak? Tutaj nie masz open wordów wrzuconych. to jest po prostu jednorazowa rozgrywka na, na dwa, trzy wieczory, 8-9 godzin rozgrywki i nie nudzisz się i nie masz elementów powielania czegoś. tak? Nawet jak zdobywasz jakieś nowe urządzenie, które służy na jakaś tam mechaniczna rozgrywka do, wiesz, typu, typu otwieranie zamków albo jakieś tam inne łamanie blokat elektrycznych, które obsługiwać musisz odpowiednio tam klikając gałki na kontrolerze to pomimo tego, że jest cała scenka wrzucona na, na nauczenie cię tej umiejętności to wykorzystujesz ją nie wiem, chyba z pięć razy w całej grze i to jest odpowiednia ilość, tak? Jakby znasz ją, wykorzystujesz, ale trudno się spodziewać, wiesz, tak tak normalnie patrząc, że coś, czego wcześniej nie umiałeś, nagle jak się nauczysz, to będziesz wykorzystywał co 3 sekundy, tak jak jest w niektórych grach, że o, nie miałem do tej pory linki. Jak zdobywam linkę, to zapierdalam, wiesz, wszędzie po świecie na tej lince, bo przecież świat bez linki był taki, kurwa, pusty, zły i smutny, nie? Tutaj, tutaj tak nie jest, nie? Tutaj zdobywasz to urządzenie i biegniesz dalej, dopiero pół godziny później sobie przypominasz, o, mam coś takiego faktycznie mogę to raz wykorzystać. Więc dynamika tej gry mi się podobała. Rafał, tak sobie pomyślałem, że jak, jak mówisz, że po pół godzinie sobie coś przypominasz, to, to tak, tak sobie myślę, że to prawie już grę przeszedłeś, Rafał. Wiesz co, ale to, o czym teraz rozmawiamy i do czego możesz pić, że ta gra jest krótka, jakby to jest fakt, nie? I, I to można uznać za wadę w momencie, gdy mówimy o premierze gry i o grze, o, o koszcie, powiedzmy, cena, wiesz, 250 zł, jest gra na premierę. Po 8 czy dziewięciu godzinach ją pakujesz i wystawiasz na, na OLX no bo szkoda za dwie pustuwy trzymać coś takiego, co, co nawet nie ma multiplayera, czy tam wiesz, żadnego, żadnej formy odzysku poza, nie wiem, przejściem dla trofeów, powiedzmy drugi raz, nie. Ale w tym momencie, kiedy ta gra kosztuje grosze, to jest jej zaleta. To jest po prostu pełna, kompletna opowieść, która szanuje Twój czas, co zwrócił ostatnio uwagę na ten argument nasz kolega Michał że gra szanuje twój czas, że nie każe ci robić w kółko tego samego po to, żeby rozciągnąć swoją rozgrywkę, tylko po prostu go szanuje i robi to, co jest przyjemne. W międzyczasie ci opowiada tą fabułę. Rozdziały lecą, wiesz, jeden rozdział na pół godziny. Ciach, ciach, ciach. Czujesz, że robisz coś innego w kolejnym rozdziale, tak jakbyś oglądał film. Tylko ten film trwa nie trzy godziny, a dziewięć i ty jesteś jego aktywnym w aktywnym udziale, tak? I moim zdaniem to jest spoko. Przynajmniej w kontekście teraz patrzenia na tą grę jako gra używana. Bardzo fajnie jest rozwiązane strzelanie bo jest ono tam wyposażone o kilka dodatkowych mechanik typu mm, rewolwerowca trybu, nazwijmy to, czyli takie spowolnienie czasu, żeby oddać kilka strzałów z rewolweru, ale tylko tam 5 czy 6 w sensie z broni podręcznej, nie można wtedy korzystać z broni ciężkiej. Tu mamy klasyczne jakby utrzymywanie jednej broni podręcznej, jednej na plecach ciężkiej. W ogóle grając w tak dużą ilość różnych gier, strzelanek z najróżniejszych epok, czasów, wiesz, przyszłości i tak dalej, to jestem zaskoczony, że w takiej grze udało się umieścić poza oczywiście klasycznymi, klasycznymi jakimiś strzelbami i, i karabinami bronie, które naprawdę swoją mechaniką wykorzystania są inne niż to co spotykałem do tej pory i tutaj dzięki temu, że ten świat jest, nazwijmy to, stuningowany elektrycznie. Mamy tak jakby alternatywną historię rozwoju pewnych, pewnych wynalazków i mamy tam na przykład Nikola Tesla, który jest po stronie Anglików i rozwija im elektryczność po to, żeby mogli tłuc się odpowiednio z tymi wilkołkami dlatego tych prądem zasilanych rzeczy tam się kilka pojawia w grze plus kilka innych no i jakby taki Q wiesz od, od Jamesa Bonda nie typowo bardzo jakby skojarzenie się pojawiło. Jest na przykład broń, która rozpyla chmurę Boże nie pamiętam czy jak to się nazywało, termitu chyba, chmurę termitową. Tak, to był karabin, jakaś wyrzutnia termitu. I ta chmura zostawia za sobą ślad łatwopalny, który drugim strzałem jakby z drugiego przycisku podpalasz po chwili. I jakby to jest zasada działania broni, bardzo fajna pod kątem y, tłuczenia przeciwników za zasłonami, nie? bo jakby chmura wiadomo, że, że nie jest punktem, tylko się y, roz, roz, wiesz, rozrasta w jakiś tam sposób i możesz wycinać ludzi z za zasłon y, w bardzo, bardzo y, zjawiskowych wrażeniach, bo ten wybuch się tam, wiesz, potem przetacza po, po mapie, więc no, tam nie zdradzając wszystkich, ale jakby bronie są na plus i bronie mnie przyjemnie zaskoczyły i nie ma tutaj poczucia, wiesz, yy, wrzucenia cię w wir tego samego, że, że, że karabin, pistolet, shotgun i jakby na tym koniec, nie? I granatnik ewentualnie. Owszem, pewne rzeczy standardowe muszą się pojawić, ale jest kilka fajnych i o dziwo te fajne nie są wcale nieużyteczne yy, na siłę wrzucone, tylko masz ochotę się trochę nimi pobawić, nie? Więc bronie, bronie są na plus, no przez co jakby cały motyw strzelankowy, no to jest typowe strzelanie za zasłon takie, jak właśnie w chociażby wrzucone, czy yy, no bardziej w niż w girsach w sumie, no ale ale jest fajnie zrobione, no i mi się podobało i strzelanie nierzadko było na tyle wymagające, że trzeba było dany kill room powtórzyć kilka razy. Są, są, wiesz, też różni przeciwnicy, tacy, którzy nie chowają się za zasłonami, tylko cię tam próbują podejść, podbiec i, i na różne sposoby przeatakować. Nie, nie, nie ma tak, że sobie, wiesz, bezpieczny punkt znajdziesz i z niego będziesz sobie pół godziny kosił wszystkich, aż, aż nie, wiesz, nie wykosisz. Są oczy... Oczywiście motywy łączone, współpraca z jakimś botem, takie filmowe zagrania, jakieś wsparcie, no to się tam cały czas dzieje, więc strzelankowo jest fajnie, fajnie jest, jeżeli chodzi o czas i fabułę, fajnie jest, jeżeli chodzi o jakieś tam krótkie rozkminki, które się w tej grze pojawiają. I przede wszystkim jestem niesamowicie zaskoczony, jak ta gra mnie zachwycała wizualnie. Jakby tutaj nie ulega to wątpliwości, że, że to jest gra korytarzowa i głównie chodzimy sobie tutaj po pomieszczeniach yy, wszystkich wykończonych w takim angielskim stylu, więc mamy od groma drewna na, na drzwiach, na ścianach, na, na podłogach. Mamy odgroma jakichś tam metalowych wykończeń, jakichś obrazów i tego typu rzeczy. I Nie przypominam sobie żadnej innej gry. Może i takie efekty już na taką skalę jakby się pojawiały, ale żadnej gry sobie nie przypominam, która tak dobrze by oddawała różnice w teksturze, w poszczególnych, poszczególnych jakby przedmiotów. Chodzi mi o to, że patrzę sobie na ścianę i na ścianie widzę, yy, załóżmy w jednym fragmencie yy, ekranu płyt, yy, Płyty kafelkowe, piec kafelkowy, taki wiecie. Z kafelki takie, no to są, jest ceramiczne, więc one mają swój charakterystyczny połysk. Obok mamy drewniane kawałek ściany i to drewno również jest jakoś tam zabejcowane, polakierowane, ale w zupełnie inny sposób rozprowadza efekty świetlne. I obok mamy wiszący na tym drewnie obraz, który, rama świeci się oczywiście inaczej, a, a sam obraz jest za szkłem, więc to szkło też inaczej odbija światło. I my widzimy, wszystko. To nie jest oczywiście, wiesz, żadne tam efekty świetlne, dynamic na żywo, tak jak w nowym Halo, czy, czy coś w tym stylu. Niemniej jednak jest to zrobione po prostu zajebiście, tak? No jakby... To, w jaki sposób się to światło odbija na poszczególnych teksturach i, i tym bardziej, że to światło y, musi mieć swoje wyraźne punkty, bo latamy cały czas y, raczej w ciemnych pomieszczeniach, y, tudzież rozświetlonych y, sztucznym światłem z jakichś tam wiesz, y, żarówek, świec czy, czy tego typu rzeczy, y, to naprawdę wygląda dobrze. nie? I jestem w stanie stwierdzić, że chyba nigdzie w żadnej grze nie widziałem tak dobrze wykonanego drewna i jakby wykończeń drewnianych, tekstur drewnianych, no nie wiem, jakby pod, podciągaj to pod co tam chcesz, jak, jak w tej grze. I, I patrząc na coś takiego, okej, okay, jakby biorę pod uwagę, że to nie jest open world, więc nie wszystko się da zrobić, tak dopracować i tak dalej, ale po prostu no daje ci to niesamowitą frajdę, nie? wygląda zajebiście, chodzisz sobie po tych pomieszczeniach i czujesz, że po nich chodzisz, jakby nie ma tutaj zmiłuj, nie? jest jakby, wiesz, po prostu ja dobrze to dane no, chyba o to chodzi. No, słucham. Eee, Rafała, bo tak, so, chodzisz sobie po tych pomieszczeniach e, z fajną grafiką i tak dalej. Tylko, że ja czytałem, że te pomieszczenia naprawdę są małe. Gra jest gruboliniowa, chodzisz po prostu je, jak po sznurku. To wszystko ładnie wygląda, no bo jest małe. To nie jest ogromne Halo Infinite, które ma no, przed chwilą świat, tylko to powiedziałem jest, to, że to. To jest, to jest gra Tak, tylko, że ona jest super ciasna i tam są super super ciasne korytarze, plus jeszcze gra jest ciemna, więc dodatkowo można sobie coś e, dołożyć, plus masz zia, jest mocno ziarnista, więc ta gra, tą grafikę jeszcze można sobie troszeczkę tak, e, tak ją rozwalić A To się zgadza, jest plus bardzo silne Plus masz jeszcze, bardzo masz silne gru, grubego Masz grubego blura jeszcze w nim, jak się obracasz. Więc można, można po prostu bawić się tą grafiką, która po prostu jest... no, no Patrząc na to, jak zaprojektowali oni tą grę, to jakbyś sobie ją zobaczył, na przykład z góry, wszystko, to byś, to byś, to byś stworzył sobie taką mapę, która tak na dobrą sprawę jest mała. I ta gra wydaje się też mała. E, ja w ogóle, e, bo ty Rafał ją przeszedłeś, ja nie, ja, ja tylko czytałem o niej. Powiedz mi, tam podobno każdą rzecz możesz dotknąć i obrócić, z tym, że e, największa głupota jest, po co to robić, po co każdą rzecz e, dotykać i obracać, jak one są po prostu bezużyteczne, a taki rzecz jest podobno od groma. No dobra, to po kolei. Przede wszystkim tak, ta gra jest liniowa, jest krótka i to jest jej cecha, a nie wada. Przede wszystkim. Jeżeli ktoś chce open worda, to proszę bardzo. Ja natomiast spotykam się z ogromną ilością opinii, które mówią, że Mam dosyć open worldów, że samo Yubi wygra, jakby wyda za chwilę trzy open Wordy, a co tu mówić w ogóle o innych graczach i to jest połykacz od razu 50, 70 czy 100 godzin, tak? Tu masz grę korytarzową, która zapewnia ci 8, 9 godzin rozgrywki, która nie jest monotonna, która nie jest wtórna, i w momencie, kiedy masz zobaczyć cały świat i masz zobaczyć panoramę Londynu, to on ci ją pokaże. W konkretnym ujęciu z balkonu, z, ze sterowca, czy, czy coś w tym stylu, zobaczysz naprawdę dużo. Tak? Ja wiem, że to jakby na tym polega, że, że, że to nie jest open world, ale to nie jest minus gry. To jest po prostu jej cecha i jakby dlatego mówię o tym, jaka to jest gra. Jeżeli ktoś chce kolejnego open worlda, bo czyści i, i tak dalej sobie tam każdy kamień i, dla niego gra na 8 godzin to nawet, wiesz, pół dnia jakby nie poświęci na nią. Proszę bardzo, to, to, to nie, ale uważam, że to jest jakby wciąż, yy, ja czegoś takiego na przykład potrzebowałem, kompletnie nie miałem ochoty wchodzić sobie, wiesz, w, w, w, w grę na kilkadziesiąt godzin, tylko potrzebowałem takiej historyjki i się bardzo przyjemnie, jakby przy niej yy, zadowoliłem tą tą rozgrywką, bo ona po prostu była wyciągnięta na inny poziom. Yy, wchodząc dalej, jeżeli chodzi o powtarzalność, powtarzalność jest w strzelaniu i jakby w kilku innych mechanikach, ale nie jest ona w żaden sposób do znudzenia. Czy otwieranie zamków, które jest bardzo przyjemne i jest lepiej zrobione niż w wielu grach, w których otwieranie zamków się pojawia, jest lepiej zrobione niż w Uncharted zaginione dziedzictwo, które też ograłem jakby świeżo zaraz po tym, drugą taką korytarzówkę po prostu przyjemnie mi się te zamki otwierało i to było fajne, ale nie było ich na tyle, żebym stwierdził, że się tym znudziłem, tak? Więc jeżeli chodzi o tą powtarzalność, nie ma gdzie umieścić tej powtarzalności. To mogłaby być gran 14 godzin, wystarczyłoby wrzucić kilka elementów, że wracasz się przez te same pomieszczenia, ale tutaj tego nie robisz. Tu cały czas odwiedzasz nowe pomieszczenia i nie masz wrażenia, że te pomieszczenia wyglądają tak samo. Owszem, one są w tym samym stylu, ale widać, że są zaprojektowane od nowa. Więc jakby pod tym kątem jest spoko, nie? Yy, i mamy tutaj wnętrza yy, typowo wiesz mieszkań tego Londynu, jakiś kamienic, biegamy po dachach, wchodzimy do jakiegoś magazynu, jesteśmy w sterowcu, jesteśmy w jakimś pałacu, willi, zamku, Dużo jest tego, to wszystko jest w jednym ujęciu, owszem jest klisza ziarnista, bo taki ma być efekt graficzny tej gry, owszem jest blur, który nawet wydaje mi się, że zmniejszyłem w ustawieniach, bo mnie on irytuje, ale no jakby blur nawet w Wiedźminie Trójce był i to nie powoduje, że te efekty, którymi ja się zachwycałem wyglądają gorzej a jeżeli chodzi o takie rzeczy jak obracanie przedmiotów no po prostu jest sobie jakaś taka jedna mechanika czasami możemy zobaczyć jak nie wiem jaka data jest na zdjęciu w jakimś miejscu to jest w sumie trochę dziwna cecha w różnych grach od Sony czy coś w tym stylu bo tak samo w Uncharted możemy sobie oglądać różne przedmioty i ładnie to wygląda widzimy pięknie wykonany przedmiot z pięknie wykonaną dłonią i zarówno gałką, jak i chyba, chyba nawet samym padem możemy ruszać i on wtedy też tą dłonią jakby obraca. Ale faktycznie to zbyt wiele nie wnosi, poza tym, że jak znalazłem sakboja, to mogłem go sobie ustawić do zdjęcia, tak jak mi się podobało. E, Okej, okay, Rafał, czyli, e, czyli mówisz, że gra jest bardzo fajna i jak najbardziej ją polecasz, szczególnie teraz, gdzie patrzę, jest za 20 dolarów. E, Słuchaj, ja jeżeli ciekawcy... ona kosztuje 4 dyszki i kosztuje 8 godzin czasu to serio nie wierzę, żeby ktoś żałował tych 8 godzin i żałował tych 40 zł, jakby to w ten sposób nadam, nie? A poczekaj, Rafale, bo chciałem cię jeszcze zapytać, nie przeszkadzały ci te czarne paski na górze i na dole? Bo gra jest panoramiczna, y właśnie. żeby jeszcze bardziej podkreślić tą jakże zajebistą grafikę, ale w jakże małym świecie, no? Y to był jeden z punktów, który sobie odnotowałem i zapomniałem o nim, że go odnotowałem. Faktycznie gra jest puszczona w trybie filmowym. Po tych paru godzinach, jak sobie włączyłem coś innego, to. No bo to jest tryb filmowy, no jakby. No, nie, no ta, tak, nie, no, oczy nie, no oczywiście to jest tryb taki filmowy. Taki jest efekt no, tak, no. i to jest zabawne, bo gra nie odpala się w pełnym ekranie, wymaga mniejszych zasobów i, i, i to jest sztuczka typowa, tak, która yy, jakby. Nie przeszkadza w samej grze, bo jeżeli chodzi o strzelankę, to bardziej cię interesuje, co masz po lewej po prawej stronie, żebyś miał szeroki ekran niż yy, tam powiedzmy pod nogami. Yy, ona, ona jakoś za specjalnie tutaj na górze i na dole nie ma zbyt wiele wiesz, do zaprezentowania i... Myślę, że specjalnie to zrobili, żeby po prostu więcej mocy móc yy, wykorzystać na napuszczenie na tej grafiki. Sam się tym zaskoczyłem na początku, ale powiem Ci, że po, po, po wciągnięciu się po godzinie, po dwóch, już mi to kompletnie nie przeszkadzało yy, i znów miałem ten efekt, yy, kiedy potem włączyłem kolejną grę. I, i to był bodajże raczej ten klank. Jak mi się on odpalił na full screenie, jeszcze dodatkowo w setce kolorów, w HDR-ze, yy, bardzo jasnym i tak dalej, to po prostu. Twierdziłem, jaki wiesz, telewizor jest ogromny, jak wszystko jest jasne i tak dalej, to przeskok niesamowity, jakby 100% wykorzystania też oczywiście ekranu bez tych czarnych pasków, ale jakby nie postrzegam tego na minus tej gry, nie, jakby to jedynie, że ci zabiera trochę miejsca z telewizora, ale nie, nie jest to akurat w grze FPP znaczące tak bardzo. Mhm. Znaczy może nie FPP, e, dobra. ale tutaj wiemy o co chodzi. Dobra, koniec. E, dobra. Tak, musimy lecieć dalej, Michale, wybierz jedną rzecz, wybierz ją mądrze. Tak myślałem, żeby jedną rzecz wybrać i wezmę taką świeżynkę, którą mam na liście na swoich notatkach, bo reszta to jest takie już starsze, starsze rzeczy. 14 lipca okazała się premiera gry Neon Abyss i od razu ten tytuł przemówił do mnie, bo, skojarzy, bo to jest tytuł Light, czyli skojarzył mi się z moim ukochanym The Binding of Isaac, którego nagrywałem się za swoich czasów namiętnie i na każdej platformie tylko na Switchu chyba mi jeszcze tej gry brakuje. I o co chodzi? Zasada jest prosta. Pokonujemy lochy, żeby zdjąć z siebie klątwę, która daje nam, nam nieśmiertelność. I kto grał w The Binding of Isaac wie mniej więcej o co chodzi w pokonywaniu lochów, czyli lądujemy cześć, na cześć, pierwsze... Cześć, a to, to jest coś takiego? Tak. tak. Czyli jeżeli miałbyś porównać to, to byś porównał to do, do, do Isaaca? tak, porównałbym o kurczę, to do Izaka no to... i to jest, e, wiem, że to jest takie już dosyć mocne porównanie i dosyć odważne no, porównanie. Izak był rewelacyjny fajnie się... Izak był rewelacyjny jestem wielkim fanem Izaka i nawet mam maskotkę Izaka, która dumnie towarzyszy mi zawsze przy nagrywaniu podcastów dobrze, no. e, skojarzyło, e, nie, nie spodziewałem się że te gra mi bań, będzie bardzo przypominać Izaka i że będę po prostu e, porównywał tą grę podczas odpalenia bo sama gra jest 2D a Isaac'a mamy po prostu gra jest platformówką, a Isaac'a mamy życie z góry, że mamy chodzimy po, po kwadracie, a tu normalnie chodzimy po planszy, jakbyśmy skakali po plansza w Mario no i yy, zasada jest taka sama na tych planszach jak w Isaac'u czyli wchodzimy do Kill Rooma, czyścimy tego Kill Rooma i albo nam wypadnie jakiś bonus, albo po prostu przechodzimy przez tego Kill Rooma, otwierają się znowu bramki, nie da się cofnąć, jak już wejdziemy po prostu musimy ostrożnie wyczyścić Kill Room, uważać, żebyśmy jak najmniej życia stracili i przechodzić od roomu do roomu, gdzie w końcu wchodzimy na bossa, pokonujemy bossa, możemy iść do sklepu, czy tam coś nam dropnie, jakiś fajny itemik. Wszystko wygląda bardzo podobnie jak w Isaacu, że są te złote pomieszczenia gdzieś tam, które otwiera się kluczykiem, trzeba mieć kluczyk i schodzimy sobie od bossa do bossa. No i co jest bardzo fajne, to, to e, upgrade'y jakie tam mamy w tej grze bo możemy sobie naturalnie zmieniać bronie i tu mi przyszło na myśl gra the Gun Gone. the wie, Wiem, gdzie, wie. gdzie po prostu no. była masa przeróżnej broni i tu też mamy takie takie zaciągnięcie chyba z tej, z tej gry, z tego pomysłu że mamy różnego typu bronie bronie się różnią i, i po prostu taktykę walki nam zmieniają mniej więcej e, możemy zbierać jajka i zbierając jajka, może nam się coś z tych jajek wykluć, albo może po prostu być te jajko puste. I na przykład może nam się wykluć stworek, który lata za nami, który rzuca śnieżkami spowalniającymi we, w, w naszych wrogów. I z, wraz z postępem gry, y, przemierzaniem tych lochów, mamy za sobą coraz więcej tych jajek i wykluwa nam się coraz więcej potworków, gdzie naprawdę daje nam to ułatwienie, bo gra jest y, dosyć trudna. Ja miałem jako... jako... Nie mam się za eksperta, jeśli o The Binding of Isaac chodzi, ale serce matki tam pokonałem może z 22 razy i trochę, trochę osiągnęłem w tej że z takim, mogę z zadowoleniem powiedzieć, rozgryzłem trochę tego Isaaca i tutaj już od razu miałem taki problem, ale załapałem ten ryt, który miałem załapany w Isaacu i gdzieś tam sprawnie przechodziłem przez te wszystkie poziomy. Oprócz tych jajek, o których wspomniałem, mamy także różne itemy, które, które nie wiem, dają nam podwójny strzał i tak dalej, które nam permanentnie usprawniają naszą postać. Zbieramy pieniądze, które możemy wydawać w sklepie, kupując sobie czy to życie, czy to tarcze, czy to dodatkowego granata, czy klucz, czy, czy jakąś inną broń, Mamy wspomniane klucze, którymi możemy otwierać różne drzwi zamknięte, oczywiście ilość zdobywanych kluczy na planszach jest dosyć ograniczona i trzeba dosyć mocno rozkminiać, żeby je z głową rozdysponować, czy otworzyć teraz złotą skrzynkę, czy ją zostawić po prostu i, i poczekać, aż będą złote drzwi, gdzie mamy gwarantowanego i itema. E, mamy granaty, których nie używa się raczej na wrogów, nigdy nie użyłem na, na, na bosie czy, czy na wrogach granatu bo używałem sobie, żeby, żeby granatem rozwalać ściany, za którymi na przykład był kluczyk czy, czy drewniana skrzynka która mogła nam wydropić granat i klucz, że, żebyśmy wyszli na plus no i dodatkowym jeszcze y, rzeczą do zbierania są diamenty którymi możemy też otwierać y, różne pomieszczenia oraz skrzynki, czyli mamy naprawdę duży wachlarz y, jeśli chodzi o poziom skomplikowania tych wszystkich poziomów, bo my naprawdę mamy, mamy czym dysponować I, i pieniądze, klucze, granaty i diamenty, więc wszystkimi można sobie jakoś radzić, żeby, żeby zdobywać jakieś itemy, kupować. No i rozgrywka jest bardzo przyjemna. Jest Porównałem sobie to też rozgrywkę, bo, bo rzut jest jak w Mario, czyli porównałem sobie z Dead Cells. Dead Cells jest rozgrywka i walka bardzo dynamiczna i, i taka zręcznościowa i do wyuczenia się więc może naprawdę w Dead Cells przebiegać przed, przez poziomy i ciechać wszystkich po kolei, a tutaj mamy takie spowolnienie jak, jak jest w Isaacu, bo Isaac też nie, nie jest jakąś dynamiczną grą, jest po prostu bardzo powoli, mamy bardzo dużo wrogów i musimy naprawdę uważać na ten plaszy, bo się dużo dzieje strzelanie jest satysfakcjonujące sterujemy sobie nie mamy nic obłożone na przyciskach oprócz granatu na przyciskach, ja grałem na Xboxie, więc jest to X na tych prawych, mamy tylko cały czas kciuk na gałce i reszta i celujemy po prostu tym kciukiem na gałce czyli to jest taki twin stick shooter jak w Isaacu też miało miejsce, że obracaliśmy gałką i w tamtą stronę nasza postać strzelała, więc to jest takie bardzo, bardzo intuicyjne sterowanie i Trzeba się przyzwyczaić, bo mamy na przykład skok pod lewym triggerem i żeby podskakiwać w miarę sprawnie, przeskakiwać przez te wszystkie poziomy, kiedy grało się w Dead Cells, gdzie ten skok jest na A, to trzeba naprawdę trochę, trochę pograć, żeby się po prostu przyzwyczaić, co u mnie doprowadziło do tego, że gdzieś nie potrafiłem wskoczyć, gdzieś zaskoczyłem, popełniłem błąd i straciłem przez to życie, a za czym idzie całe życie, gdzie musiałem po prostu odrodzić się od nowa i... i no i, i się od nowa znowu, niepotrzebnie ginąłem przez to, że się uczyłem tego sterowania e, mamy do dyspozycji różnych bohaterów którzy mają różne umiejętności na razie grałem tym pierwszym podstawowym e, mamy na przykład umiejętność rolki w innym bohaterze zauważyłem czy mamy inny zasób surowców z którymi startujemy dany poziom na przykład pierwszy bohater ma dodatkowy granat a, a jedna dziewczyna tam widziałem jest do odblokowania tego granatu nie ma, ale na przykład ma dodatkowy klucz i jeszcze jakieś tam inne ciekawe itemy. No i, I chyba bohaterów jest tam bardzo dużo, z 10 może, więc jest co odblokowywać. W miarę postępów w grze dochodzimy do kolejnych głównych bossów przy pokonywaniu poziomów. Głównych bossów jest pięciu. I pierwszego już mam za sobą, dosyć był wymagający, ale miałem dobry run i miałem dużo, dużo stworków z jajek za sobą i dużo itemów, które po prostu dawały mi dobrego demedża i pokonanie pierwszego bossa zajęło mi chyba, dojście do pierwszego bossa i pokonanie go zajęło mi chyba dwie godziny po prostu powtarzania, nie wiem ile razy, z pięć czy sześć razy może zginąłem i zaczynałem wszystko od nowa. Więc gra jest przez to wymagająca i tego się spodziewałem po tej grze, tego oczekiwałem po tej grze, bo nie spodziewałem się nic, nie wiedziałem wcześniej nic o tym tytule, eee, ale czym mnie zachęciło, żeby to ściągnąć, to po prostu grafiką i, i muzykom, bo gra jest osadzona w pixelartowym świecie takim bardzo kolorowym i dyskotykowym, gdzie towarzyszy nam naprawdę wspaniała muzyka, eee, taka, taka bardzo elektroniczna muzyka, która naprawdę wpada w ucho. Jest, jest ciekawy rytm, że, że przełapałem się na tym, że już mi nóżka tupie. Jak ten rytm, rytm się tam wbija w miarę rozgrywki, czy jak jesteśmy w lobby i tak dalej, to, to możemy po prostu przystanąć w klubie i zacząć tańczyć sobie z ludźmi, bo to jest taki, taki klub, taki bar-klub, do tańczenia. No i grafika jest naprawdę zrobiona w pięknym stylu. Jeśli ktoś teraz ma gdzieś słuchaczy Google'a pod ręką, to niech sobie wrzuci tytuł Neon Abyss i zobaczy sobie screeny z tej gry. Ja jestem fanem pixel artu. Sam kiedyś zacząłem się bawić w pixel arcie, że robiłem sobie jakieś tam okienka, kulki i, i bawiłem się cieniowaniem. I to, jak jest zrobione, jak jest zrobione ta gra, to jest naprawdę taki poziom pixel artu, że ja zatrzymuję się na niektórych planszach i po prostu się jaram. I, jest ta, I są takie poziomy, gdzie mamy wodę pod sobą i ta woda tak pięknie odbija nam, to, po prostu w wodzie się wszystko odbija i to, to wywołuje taki efekt, piękny efekt w Pixelarcie, więc, więc dla mnie to jest miód, miód na moje oczy. Jest, jest, jest ta gra, jak ona wy, wygląda i jak ona brzmi, jeśli o muzykę chodzi. E, gra jest wymagająca. Co czyni tą grę naprawdę zabawę na kilka, kilkadziesiąt, jak nie kilkaset godzin, żeby wszystko wymaksować, żeby wszystkie upgrady, permanentne czy losowe sobie, yy, sobie odblokować, więc naprawdę jest co robić. Ja nie wiem ile godzin spędziłem w Isaacu na PlayStation 4, ale sporo. Tam, tam to jest ta gra, ta gra była dla mnie jak narkotyk i czuję, że w Neon Abyss yy, to samo będzie u mnie. Że po prostu będę wracał, to jest gra, do której się często wraca i, i dla mnie się takie gry nie nudzą, więc ja nigdy nie grałem, nie byłem fanów ro roguelite'ów i, i po tym jak zagrałem w Isaaca, to wchłonąłem w ten kierunek y, gier i naprawdę się cieszę, kiedy wychodzą tytuły naprawdę na tak wysokim poziomie, jak Neon Abyss, i jeśli ktoś lubi po prostu jeśli ktoś nie boi się ginąć i, i lubi powalczyć na, tro na trochę hardkorowym poziomie, Naturalnie można sobie poziom zmienić w lobby, jak zaczynamy na łatwy albo z normalnego na trudny sobie przeskoczyć. Ja gram oczywiście na normalnym, niech łatwego nawet nie próbowałem, bo chciałem po prostu czuć satysfakcję z pokonywania tych wszystkich yy, bossów czy przechodzenia przez lochy. Więc naprawdę, jeśli ktoś lubi taki hardcore To polecam, jeśli nie ma pytań To możemy iść dalej Nie ma, nie ma i nie może być e, Ja na pewno sprawdzę, już już właśnie mi się ściąga Chyba nawet już się ściągnęło e, Bo ja lubię tego typu rzeczy e... Graj w słuchawkach, koniecznie w słuchawkach. No dobra, dobra. E, będę grał w słuchawkach. Jeżeli tak mówisz, to spoko. E, dobra, słuchajcie, no to przechodzimy do naszego tematu głównego, czyli e, Microsoft pokazuje nam e, jakąś tam e, prezentację, tak, bo to konferencja tak do końca nie jest, pokazuje po prezentację. No i co? No i wiemy, wiemy, otworzy woreczek, znamy bodajże 9 studiów, pokazało swoje gry chyba z 14, które oni wykupili. Oczywiście na tej konferencji nie było rzeczy tych już takich mocno indyczych, bo to pojawiło się dużo wcześniej. Nie wiem czy poza tym widzieliście jeszcze jakie indyki będą, ale, ale jest parę fajnych tytułów. Bardzo fajnie na pewno prezentuje się Gra, zaraz wam powiem Tylko ją szybko znajdę, kurczę nie znajdę ją Faktem jest, że tam Latasz sobie orłem po świecie I naprawdę świetnie to wygląda Dokładnie nazywa się to The Falconer Zobaczcie sobie Tego nie było tego nie było na tej konferencji A naprawdę gra wygląda bardzo fajnie Jeszcze jest parę rzeczy Już nie pamiętam tytułów No bo to są indycze rzeczy Ale indycze wcale nie znaczy, że gorsze no i co? No i słuchajcie, no, e, pokazali nam gry, e, ja już zrobiłem listę, Rafa pewnie ją widział, że, no, Rafał, tych ekskluzywów e, Microsoft, jak widzisz, będzie miał trochę, e, te studia robią te gry e, i, no, na dzień dzisiejszy tych ekskluzywów od Microsoftu jest zapowiedzianych więcej niż e, w PlayStation, Rafale. E, więc ja, ja ja mówię specjalnie do Rafała bo tak, czekam na jakiś komentarz, e, Rafale. Więc co myślisz, jeżeli chodzi o same ekskluzywy, w sensie e, ich e, ilości, w, w sumie też jakości, ja jakby tak e, porównywać się, bo ja w ogóle chciałem je zestawić, ale też nie do końca. No właśnie, nie, nie jestem do końca pewny, czy. No mów, mów, mów. Nie, nie wiem, Krystian, czy ty się mnie chcesz zapytać o e, ich ilość, czy o ich czy o ich jakość. Znaczy, no, bo jakby... to, to, ale to, to się wszystko to, to, to ze sobą listy... łączy. To, to, jeżeli chodzi o Microsoft, znaczy, to to przed, się to no. Dobra. Przede wszystkim. No dobra, jest wrzucone tych gier więcej. Halo było od dawna wiadomo, że, że będzie i jakby ono już będzie miało zaraz, no, premiera będzie połączona z tym, co jest, ale ale halo, to jest w ogóle oddzielny temat. Yy... Grounded wychodzi zaraz, więc nie wiem co ono tu robi na liście. Skoro znaczy, to będzie gra, która no, to później są tytuły... sobie przejdzie na Xboxa S. -kę. Tak, to, to są tytuły, które po prostu pojawiają się od, kon od tej konferencji, co miała miejsce nie? w przyszłość to o to, to w tym chodzi, no ale... No okej, okay. no, no, no to tak samo y, Ghost of Tsushima i The Last of Us się pojawiło po ostatniej konferencji Microsoftu, no mam ci je wrzucić na listę ekskluzywów, na ps 5 no wiesz o co chodzi, nie? No wiem, to, ale to, to akurat możesz eee... olać, Grandet eee... możesz olać akurat. Ja wiem, że Grandet można olać i... i gry, które wiesz, no jakby zahaczają o Flight Simulator albo coś w tym stylu, no jakby są mocno nie twierdzę, że nie są potrzebne, tak, no są, są niszowe po prostu i raczej nie przebijają się tak samo jak symulator pociągów do, do jakiegoś wiesz, szerokiego grona, gdzie po prostu to tam się pojawia, no, jest lista jaka jest. Lista playkowa też nie jest jakby w pełni dostępna, bo też nie o wszystkich grach już coś więcej wiadomo w kontekście, czy one będą w pełni ekskluzywne, czy to będzie też czasowy ekskluzyw. Nie bez powodu na tej liście od Xboxa nie masz medium, które jest w sumie chyba najgłośniejszym i takim najciekawszym kąskiem, jest zaprezentowany jako czasowy ekskluziv, więc podejrzewam, że w końcu jednak też pojawi się na naplejkę z tego naszego rodzimego studia. Ta bardzo, bardzo w sumie ciekawa gra i pokazująca coś nowego i przede wszystkim właśnie chyba zaprojektowana. Ja cały czas do tego piję, że gra zaprojektowana pod nową generację, która ma wykorzystywać jej atuty, ma wykorzystywać jej konstrukcję. Wiesz, cały zamysł konsol i do tego się przebijamy od samego początku, od wielu, wielu lat, ma być inny niż pecety, ma być ma zawierać rozwiązania, których nie ma w pecetów, z uwagi chociażby na y, jakąś tam strukturę wiesz, połączeń w y, ekosystemie całym, tak jakieś tam Microsoft nazywa to Velocity, Sony nazywa to inaczej y, i wiele, wiele takich elementów ma powodować, że na tych konsolach, pomimo, że ona kosztuje y, dużo mniej niż PC to będzie dawała porównywalną bądź ładniejszą grafikę a poza tym ma jeszcze oferować jakieś rozwiązania, które mają być niedostępne, no bo jakby nikt nie będzie w dzisiejszych czasach gry na Ta projektował w taki sposób, że dysk SSD jest do niej niezbędny i wymagany, tak? Jakby do kart graficznych, do procesorów, do ilości RAMU się każdy przyzwyczaił, ale wciąż jakby inne rzeczy powodują, że, że, że na, na czymś się mogą tam twórcy mm, zablokować i to jest pewien mój problem, że, że, że większość z tych gier jednak nie jest projektowana z zamysłem na, na serius X, na kolejną generację. Jedynie zawiera jakieś tam ikonki typu, wiesz, że, że zoptymalizowane pod Xboxa Serious X. No jakby Hellblade zainteresowało mnie na tyle, że sobie od razu... Ponownie zresztą zainstalowałem mm, z Game Passa tą, tą obecną edycję, która, która tam jest, żeby poznać tą grę, to uniwersum, bo, bo dla mnie to jest obcy tytuł i, i zobaczyć, czy mi się to w ogóle będzie podobało, czy jest na co, na co czekać. Halo, jak większość z Was pamięta, dopiero co niedawno jakby ograłem całą, od pierwszej części serię i, i, i byłem mega zachwycony zarówno tymi remasterami pierwszej i drugiej części, jak i podciągniętymi kolejnymi edycjami. I tak naprawdę no nie zrobiło to na mnie wrażenia, chociaż bardzo bym chciał w Halo pograć i tam jest dużo problemów, które, które też jakby zostają, jakby stawiają Microsoft na, na pozycji obronnej i na przykład Digital Foundry tłumaczyło, dlaczego nam ta gra się tak nie podobała, dlaczego ona sprawiała wrażenie takiej niefajnej, tłumaczyli bardzo dobitnie, że dynamiczne oświetlenie powoduje, że w teksturach, no krótko mówiąc, nie zawierają się informacji o oświetleniu, a oni wybrali taki etap, który, który po prostu większość tej rozgrywki dawał w miejscu zacienionym, co powoduje, że bez światła to wszystko jest takie wypłaszczone, tylko że tam o wiele więcej rzeczy nie grało w tym halo, niż y, sam efekt cienia, tak? Jakby widać, że tu jest kwestia postawienia sztywno na 60 FPS-ów, widać, że i 4K oczywiście, widać, że jakby powiększenie mapy, czy tam dodanie jakiejś nowej funkcji w postaci linki, to jest y, jakiś tam update gameplayu, update, y, wiesz, y, z korytarzówki, żeby tam się nie, y, nie używać właśnie takich argumentów, jak ty używałeś w odniesieniu do, do, do ordera, że, że malutkie, ciasne plansze, ale one wciąż są puste i są dziesiątki gier strzelankowych, czy, czy mówimy tutaj o Battlefieldach, czy o Call of Duty, czy, czy o nawet, wiesz, darmowych free to playach, które po prostu o wiele, o wiele lepiej wyglądały, no, jakby nie oszukujmy się tutaj. Wyglądało to zwyczajnie biednie i sam fakt, że, że jednak zostało to jakoś tam potwierdzone, że ten pokaz poszedł na PC, a nie SiriusX-ie, co jakby miało stanowić kluczowy punkt tego pokazu i rozpocząć go z mocą, że zobaczymy, jak to wygląda na SiriusX-ie, powoduje, że nie zobaczyliśmy nic. Jakby rozgrywek na Sirius X zobaczyliśmy właśnie w, w tej grze, która ma za dwa dni premierę na XO. Zobaczyliśmy kawałek y, jakiejś tam rozgrywki z y, Psychonauts, co raczej nie stanowi wyzwania graficznego, tylko tam jest kwestia, żeby dobry był gameplay. To nie jest gra, która jest wymagająca graficznie. No i tak naprawdę, gdzie, gdzie więcej były te fragmenty? Jakby wiem, że y, dużo się może pozmieniać y, w Buildach i, i jakby na etapie różnego projektu gier, ale nawet trailery, yy, które nie były czystym gameplayem, jednak zawierały fragmenty tego gameplayu na pokazie Sony. dlatego on po prostu został lepiej przyjęty. Każda z gier, która nawet nie ma daty premiery, miała pokazane kilku bądź kilkunastosekundowe fragmenty z pełnym gameplayem. I Rafał! To wtedy no to, dla no to, przeszkody zobaczyliśmy, na czym gra polega. No, jakby To są moje wrażenia po tej prezentacji. E, poczekaj Rafa, bo jak tak sobie myślę, co na tym PlayStation zostało pokazane, jeżeli chodzi o ten twój faktyczny gameplay, to e, to tak no e, pokazali tak na dobrą sprawę, to dla mnie e, no dobra Sackboy, ale, ale to w ogóle e, bez sensu jest. Pokazali faktycznie Gran Turismo 7, ale to też nie był taki gameplay typowo z gry, tylko taki gameplay bez żadnego huba, więc... Nie no, Ale był bez... typowo z gry fragment, kiedy się jedzie przez tunel y... Dobra, ogólnie no. to było to... No centralnie z kokpitu było ujęcie, które jeszcze mówili wszyscy, że jest nudne no. To nie było przynajmniej ujęcie z powtórki tylko z kokpitu bezpośrednio z gry. Jej, nie musisz mi tego tłumaczyć, bo ja przejrzałem sobie jeszcze raz wszystkie trailery y, od, od Sony po tej konferencji Microsoftu, żeby zobaczyć, czy mi się jakoś tam, wiesz, wspomnienia nie, nie pozmieniały, wiesz, w głowie, no bo takie rzeczy się też zdarzają. Y, I czy Destruction All Stars, czy Retourna, Returnal, czy Projekt Ahaya y, miały oczywiście te gameplaye. Nie było typowego gameplayu w w Spider-Manie. Natomiast Spider-Mana znamy już wcześniej, wiemy, że to jest ten sam silnik i Spider-Man pomiędzy filmikami, a gameplayem jakby przechodził jeden do jednego bez żadnych ekranów wczytywania, więc widząc fragmenty filmiku na takiej grze, która w sumie niedawno miała swoją premierę, wtedy nie wierzyliśmy w to, że to będzie przechodziło jeden do jednego z filmiku do rozgrywki, ale teraz już wiemy, że tak będzie, więc powiedzmy, że ten gameplay w Spider-Manie to, to, to jakoś specjalnie mnie nie martwi. Co jedynie no, warto odnotować, że, że, że jest to ciekawostką, że ma być opcja 4K60 klatek, ale prawdopodobnie coś zostanie poświęcone na rzecz yy, takiego usprawnienia. Horizon nie został pokazany gameplay, no ale, ale jakby to też jest już yy, gra, która, która nie zawiodła graficznie i raczej nie zawiedzie po raz kolejny, raczej będzie tym yy, pokazem możliwości, no i Demon Souls'y, które są w remake'u też yy, przelecieli się przez ten świat i nie pokazali tego za wiele, Na, powiedzmy, że, że, że Demon Souls'y bym porównał do Hellblade'a, jeżeli chodzi o to, co pokazali ale każda z innych gier miała fragmenty krótkie z tego gry. E, być gameplayu. może coś tam krótkiego faktycznie było, jeżeli chodzi o Demon Souls to w ogóle ja to olewam, bo ja grałem w, grałem w jedynkę i nie wiem po co miałbym jeszcze raz grać e, bez sensu e, po no Ja grałem w Krasza i bawiłem się świetnie na remakeu, więc to nie jest tak do końca. Jeżeli gra ci daje wyzwanie i teraz zrobi to w ładniejszej, no, no jakby nie gadaj głupiej. No nie, no, nie. nie ja akurat. na milionach egzemplarzy, je... pomimo że to była ta sama gra. R Rafale, no, mamy ogromne kubki wstydu. Ja naprawdę mam ogromną znaczy, inaczej, ilość Nie mówię, że ty w to grania. zagrasz. Mówię, że ludzie na to czekali. Ja też demonów nie grałem. Ja mogę nie? obronić Demon Souls. No. Bo... To jest gra, która była przed tym całym boomem, przed tym ca całą modą na Souls-like i. i Demon Souls zahaczyli ludzie naprawdę hardkorowi, bo ta gra nawet była ciężko dostępna we wszystkich sklepach. Dopiero boom na Souls-like zaczął się od pierwszych Dark Soulsów i Dark Souls 2 i tak dalej i wtedy ludzie zaczęli, ta gra wyszła wtedy do, do mainstreamu i ten Demon Souls gdzieś, gdzieś był zapomniany. Więc ja chętnie sięgnę po Demon Souls'a, jeśli wyjdzie remaster, bo też tą grę ominąłem, bo zacząłem po prostu iść z falą mainstreamu i zacząłem grać w Demon Souls'a od trójki, jak już się cały świat jarał grami typu Souls-like. Więc Demon Souls to jest chyba szczał w dziesiątkę dla fanów souls -like bo niektórzy odkryją tą grę, ci, ci fani, którzy tam poprzechodzili po 5 razy Dark Souls' 3, czy dwójkę, czy jedynkę, czy, czy tam Bloodborne, naprawdę może być, że ominęli Demon Soulsa, bo ta gra nie była na PS4, i trzymam kciuki, że, że po prostu zmiecie na PS5 Demon Souls i, i na pewno sam bardzo chętnie w to zagram. Ja myślę, że w Demon Soulsach największe, jakie będziemy mieli dyskusję, tylko, tylko to jedną rzecz powiem. Eee, dobrze Michał powiedział, i jeżeli będziemy mieli z Demon Soulsem jakiekolwiek problemy. To będzie to od jego zagorzałych fanów, którzy będą stwierdzali, że są zmiany jakieś w mechanice i gra się w to inaczej niż w oryginał, bo to jest jakby klasyka. I tak samo było wiesz w Crashu, że, że po prostu o, troszeczkę ta mechanika jest inna i tak dalej. I, i... cała reszta gra. No tak, Rafale, ale, ale jednak mistokój. Crash jest y, z PlayStation 1. A Demon's Souls był na PlayStation 3. Chyba nawet z Nie, z był Dark Souls. E, ja grałem na PlayStation 3, więc e, tak na dobrą sprawę 7 lat temu. A powiedzmy, nie wiem, 15 lat temu, czy nie wiem, 20, nie, nie wiem czy. Tak, to tylko że oni chodzi, chodzi o to, że oni robią Remake, a nie Remaster. Robią Remake, a nie Remaster, więc to będzie. Przebudowane i jestem pewny, że, że, że, że, będą jakieś zarzuty z tego tytułu, ale to nie ma w tym momencie znaczenia. No, jakby gra się, gra się obroni. No ale wróćmy do Xboxa, bo to o Xboxie mieliśmy gadać. Ja nie zobaczyłem, ja nie zobaczyłem Age of Empires, nie zobaczyłem Battle Toadsów, Crossfire jest darmówką, a tutaj pójdzie dodatkowy, dodatkowa fabuła, która co ciekawe nie będzie w Game Passie. To mnie bardzo zaskoczyło, bardziej niż sam fakt, że coś takiego się w ogóle pojawi, bo przecież wszystko miało być w Game Passie, ale fabułka nie pójdzie. Stake of Disay wygląda DK, Stake of Decay trójka. Świetnie wyglądał ten filmik, ale i dwójka miała świetne filmiki, a odpalenie tej gry grozi po prostu rozszczepieniem się pikseli w telewizorze, jest ona na tyle wiesz, brzydka z uwagi na otwarty świat i jakieś tam mechaniki zawarte, więc jestem bardzo ciekawy jak duża tutaj będzie rozbieżność, no tak czy inaczej to nie jest gra dla mnie, tutaj myślę, że Tomeczek nam się przyda i spojrzę sobie trochę na to. Wastelands 3, czekam, to chyba ma premierę też gdzieś tutaj w międzyczasie przed premierą Xboxa Serious X. Teraz, w sierpniu. Do Dusk and Fall. No, teraz właśnie, teraz w sierpniu, tak mi się kojarzy, bo już był przecież pre, pre, ten, preinstall, nie? Dostępny. Flight Simulator to, to, to, też myślę, że dla osób, które sobie monitorami obudują cały pokój i będą siedziały w tych kokpitach swoich i sobie tam latały po tych wszystkich lotniskach budowanych w chmurze, raczej to nie jest gra mainstreamowa, której się trzeba pochylać. Forza Motorsport musiała być i ja bardzo szanuję Forza Motorsport jako konkurencję konkurencję Gran Turismo, ale po prostu nie jest mi kompletnie potrzebna, mając Gran Turismo i tyle w tym temacie. Jakby Spodziewam się po prostu podobnego poziomu. E, trzeba zaznaczyć, że będzie w 4K, 60 klatkach i w Ray Tracingu. Okay, okay, no ja. i to tak samo będzie Gran Turismo, też to zostało potwierdzone i zapowiedziane. E, pokazali fragment e, czegoś, nie pokazali gameplayu, pokazali fragment z garażu pięknie wyglądający, z pełnym ray tracingiem nie jest powiedziane jak to będzie wyglądało w grach i jak to się będzie sprawdzało, więc też brakuje mi tego gameplayu wczesny bardzo build, więc nie wiem jak długo będziemy musieli czekać mam wrażenie, bo to są takie gry, które tak jak FIFA niosą za sobą jakąś pulę graczy którzy po prostu czekają na to i obecna generacja się nie popisała, jeżeli chodzi o wyścigi, bo zarówno Forza Jaki, jaki, jaki, turismo troszeczkę tutaj odpłynęły w tej kwestii? Poczekaj, bo bo jeżeli, e, Rafał, jeżeli, e, e, jeżeli Grand turismo rozumiem, to ja, to ja nie wiem czemu forza, bo tych forz chyba powstało 4 albo 5 bodajże w całej generacji, i dlaczego im się coś nie dało? Motorsport szóstka wszedł ostatnio do yy, Golda i Motorsport szóstka... Piątka, Motorsport piątka była na, na otwarciu konsoli. Czyli dwie części wyszły. No, okej. Okay. I siódemka może, jest teraz. Siódemka, siódemka. Jest siódemka. jest. Siódemka. No siódemkę si nie grałem. Eee, szóstka natomiast mnie w jakiś tam sposób odpychała. Nie była ona moim zdaniem zrobiona na poziomie eee, dorównującym Gran Turismo Sport, Tak, jeżeli chodzi o, o no, takie... Ee, Michale, a ty natomiast... e, grałeś w szóstkę? Poczekaj, e, Michale, grałeś w szóstkę? Motorsport? Forzy? Eee, w szóstkę nie grałem, ale grałem w siódemkę Poczekaj. i... No dobrze, no, w siódemkę, no, ok. No i było ok, nie grałem w Gran Turismo, więc nie mogę się tu porównać, Aha. ale teraz naprawdę mnie formuła bardziej porobiła niż Fordza i czekam na Fordza na nowego izboksa naturalnie, bo mam kierownicę i wszystko. Ale chętnie bym sobie naprawdę porównał gdzieś tam z Gran Turismo, żeby sobie taką opinię wyrobić, bo grałem w Gran Turismo ostatnio chyba w Gran Turismo 4 na PlayStation 2, Dzień naprawdę ciężko się odnieść po tamtych doświadczeniach i porównać 100 Forza. Po prostu Forza jest od zawsze moim oczkiem w głowie, bo na Xboxie 390 nie wiem ile set godzin spędziłem w forze trójce, więc Forza jest zawsze bliższa mojemu sercu gdzieś tam niż Gran Turismo. I zawsze będę faworyzował Forza. Dobra, Rafale, kontynuowałeś tak sobie fajnie gry, to kontynuuj dalej. Eee, bardzo mi brakuje, trzymając jakby temat Forzy, bardzo mi brakuje Forzy Horizon 5. Ja się niesamowicie ucieszyłem, że pojawił się ostatnio e, poza obozem Sony i Microsoftu ogólne po prostu stwierdzenie, że powstaje nowy e, test drive, bo, bo to jest też jakby styl wyścigów taki z otwartym światem i, i, i czymś przyjemnym. Na tyle mi tego brakuje, że, że ostatnio nawet sobie zacząłem w dekru dwójkę grać z powrotem. I bardzo szkoda, że nie pokazali kolejnej odsłony, a zapowiedzieli, że czwórka będzie podkręcana i tak dalej, i tak co, dalej. Co biorąc pod uwagę, że właśnie to studio od. Forzy Horizon zajęło się teraz, żeby nie skłamać, to oni się zajęli teraz? Halo, tak? To, to jest to 3-4-3? Fablem się zajęli. Robią fable, Fablem się no tak. zajęli, przepraszam. Fablem się zajęło to studio. No dobra, no to dobrze, to, to, to, pilnujesz. No to mam wrażenie, że tej Horizon nowej Forzy nie zobaczymy, a to ona była dla mnie game changerem, bo to jest gra, jakiej nie ma w oborze Sony. Ja, ja dla tej gry kupiłem po prostu Xboxa i, i tego nie będę ukrywał. Całą resztę byłbym w stanie poświęcić. Natomiast jeżeli chodzi o Forze, to będą porównywalne tytuły, one się będą różniły w szczegółach i prawda jest taka, że jeżeli ktoś umie jeździć w wyścigi symulacyjne, powiedzmy, bądź ma takie wrażenie, ja jestem nauczony jeździć na Gran Turismo, ja nie mam problemu z tym, żeby u dowolnego kolegi odpalić sobie Forze i wybrać sobie auta z podobnej klasy, i sobie z nimi ścigać się i nie narzekam wtedy na konstrukcję pada czy cokolwiek, tylko po prostu się ścigamy tak jakbyśmy wiecie, wsiedli sobie w cokolwiek innego, bo jakby te tryby symulacyjne na tyle dobrze są już odwzorowane, więc konkurencja będzie myślę, że tutaj ma znaczenie, która gra wyjdzie wcześniej żeby przyciągnąć do siebie ewentualnych graczy, tak? bo tu może być mocna rozbieżność. Nie ma konkretów, jeżeli chodzi o Gran Turismo, ale Xbox raczej tak zapowiedział, że nie za prędko będzie, będzie ta gra dostępna i pss, zobaczymy. No, jeżeli to będzie dwa lata, to, to myślę, że sporo stracą przez to. No i halo, no, jakby... Poczekaj, bo Christian. nie, nie, nie, nie. E, Hala na koniec. Mamy kolejną pozycję: Everwild. E, bardzo fajnie wyglądała ta gra od Rare To była taka magiczna gra w bardzo fajnej grafice. E, nie, nie wiem, Rafale, czy pamięta się ją? E, Właśnie wiesz, co chyba tego dla najbardziej gdzieś umknął mi z głowy, który to był. A oglądałem tam tą była prezentację taka, całą dwa razy, więc... Tam, tam była taka trójka znajomych, oni po prostu chodzili sobie po takim bajkowym świecie, ten świat troszeczkę wyglądał jak... A, nie, nie chcę skłamać, on taki trochę był jak może w, w terałej czy do, najbardziej do Terałej mi to podchodzi... E, oni sobie po nim tak chodzili, skakali, coś tam jakieś tam rzeczy robili. Tam były bardzo fajne postacie i był bardzo kolorowy i bardzo ładny. Everwild. To będzie. No to taka to gierka jakiejś... jest zawsze w cenie i to to to szanuję. Tylko teraz tak. zadaję pytanie za, za 100 punktów, bo ja szanuję no. zawsze takie gierki, które wyróżniają się stylistyką, są ładne i właśnie Teraway, Paper Mario, czy tam cokolwiek innego. Bardzo Tylko lubię to wygląda alternatywne styły graficzne. No. Czy Everwild jest grą na Sirius Exa, yy, która wyciąga z niego możliwości, czy bez spiny sobie ją odpalam na One sie i po prostu czuję to samo od, odczucie z tej gry, poza może rozdzielczością no to ale wiesz, wiesz o co chodzi dobra, o to fil, poczekaj, fil gry tak, o to, o, o, o, o, odpowiadam Ci Rafale na pytanie, ta gra nie wychodzi na starego Xboxa, którego masz w domu, wychodzi tylko na Series X i na dziesiątkę no okay. e, więc, no okay, więc odpowie odpowiedziałem dobra. ci na pytanie nie ruszę na starej konsoli, więc e, tak dokształcę się dobry... w dobry zobaczę co to było tak, e, zobacz sobie, dobra, więc kolejną pozycją bardzo fajną pozycją jest są, e, studio od Life is Strange e, i to jest dosyć ciekawe, bo ja nie wiem czy, o, czy oni nie zostali wykupieni przez, przez e, e, Microsoft też nie bo wiem, mamy... bo, bo, bo, bo tu jest w sumie pewna ciekawostka, że Microsoft e gdzieś tam była mowa, że porządna na zakupy, no poza tym była mowa też o tym, że niby 16 studiów już ma, przewidywane były objaśnienia jakieś teraz na tej prezentacji, że pokażą to 16 studia. Wiele się mówiło o tym, że to właśnie blober polski został przez nich wykupiony albo, albo nie wiem, jakiś inny y, Warner, który też ponoć y, rozważał opcję sprzedania się. Natomiast żadnej takiej informacji, y, żadne takie informacje do nas nie dotarły. Y, od razu, bo chodzi ci teraz o Dusk and Falls, nie? Nie, nie, nie, nie, nie, to jest nie. nie. Chodzi, jest... mi, e, chodzi mi o e, twórcy Love Is Strange, Robią nową grę, No tak, twórcy Life is Strange, ale która to z tych gier była tą właśnie taką przygodówką narysowaną z takimi zmiennymi grafikami, yy, która po prostu wyglądała jak interaktywna historia i nawet tak została nazwana, że to jest piękna interaktywna e, e, historia. E, to może ci chodzi o ten e, Dusk Falls. No właśnie Dusk Dusk Falls, no. Dusk a z Dusk Falls, no, o właśnie. To to nie jest od No, nich. To ale to, jest to jest by. Nich. nie, to jest od e, Quan. Quantic Dream, którzy... Ah, którzy, Quantum Break'a tak, no Oni. Tak. tak, ale to właśnie chciałem, chciałem najpierw poruszyć o Life is Strange. To jest dziwne, ale mamy Tell Me Why, czyli jakaś tam ich nowa historia. Chłopaki dobrze to robią. Don... Don't Node robi to świetnie. I ja na to czekam. 27 sierpnia to będzie za darmo w game Passie Można sobie pobrać, będą 3 czaptery będzie to do ogarnięcia. To jest bardzo fajne. To nie jest na nową generację, ale zapowiedzieć coś, co nawet nie wiedziałem, że wyjdzie, bardzo miło. No ale dobra, ale to, to nie jest ani ekskluzji, ani na nową generację, więc jakby to się nijak ma do naszej konferencji. Okej, okay, dobra. Więc. Tak, więc już Ci, Rafale mówię, co tam jeszcze było, więc to, co powiedziałeś, czyli właśnie ten Dusk Falls, to bardzo fajnie wyglądał ten trailer, też jakaś historia, która zostanie opowiedziana w bardzo ciekawej stylistyce. E, ale tu, tu nie ma się co roz, rozwodzić, bo szkoda czasu. Co? Pokazali tego RPG e, i to nawet tak, nawet podeszło pod e, screen z gameplaya, czyli e, ten e, znaczy Evolved, tak? W, Ewald, to się wejściówkę nie... taką, nie? Taką wejściówkę, ale do, do gry, bo bo pokazali później ręce, tak jakbyś był magiem albo e, kimś e, w ten desen. Tak. Czyli mamy ob, do tak. obsydian. Nie, no ale umówmy się, jakby z tej gry jeszcze nic nie ma. Nie, Jeżeli jeszcze, chodzi o najnowsze jeszcze... informacje, no to dwa lata jest już już w produkcji i ma być większy od Skyrim'a, więc no to są jakieś ciekawostki. Tak, są jakieś ciekawostki, ale mamy konkretnego RPG'a, e, który wygląda trochę jak jakiś Elder Scrolls, e, więc dobrze to wygląda. Psychonauts, tak? E, nie wiem, ja w ogóle w, nie czuję tego klimatu, ale wiem, że to, to ma jakiś tam... Nie masz, a, przepraszam, nie masz, nie, masz, nie masz problemu z czytaniem tytułu tego Avoft? Avoft. Że on się niewygodnie Avoth, wymawia? To jakiś... Ej, evolved, może nie wiem, bo E czyli A, woft. Bo jak to, bo, bo już mi, ja się spotkałem z takimi, nie wiem, mamami, że czytając od tyłu to jest yy, Demon. Jak to w lustrze byś jakoś, yy, wiesz, obrócił. No dobra, no R Rafale, to nie ma żadnego znaczenia, to nie ma za, za, za, żadnego znaczenia. No nie ma, ja bym wolał tak czytać. Dobra, dawaj. No, e, Psychonauts 2, e, widzieliśmy Jack Black'a na, na tym trailerze, który naprawdę świetnie śpiewa jest naprawdę świetnym wokalistą i chyba tylko dla niego ogarnąłbym tę grę. To jest dobra, to to jest dobra gra na po kwasie albo po jakimś zjaraniu się. E, to tak mi się wydaje, bo jest po prostu pojebana. E, w jedynkę nie grałem, więc po prostu nie wiem co tam się dzieje. E, słuchajcie, no jeszcze jeszcze z takich, bo Halo chcę zostawić sobie na końcu, tak? E, z takich ciekawszych że, rzeczy. No to ten Crossfire, ale mówisz, że nie, nie będzie tej kampanii w Eee, w Game Passie, okej, okay, może ich... Nie... No nie będzie jej w Game Passie, więc ty w to nigdy nie zagrasz. No? Eee, Rafał, bo być może nie będzie w, w Game Passie, ale, ale ty nic nie będziesz miał w Game Passie, ty nic nie będziesz miał w, w abonamencie, więc ja mogę sobie z tych 22 gier, które dostanę za darmo w Game Passie kupić tą kampanię, a niech mam. Eee, tak, eee, no i oczywiście co, no chyba najważniejsza rzecz, fable, chyba nikt nie wierzył, że ten fable będzie, ja tam w ogóle czytałem, że to tylko był przeciek, oni potwierdzili, że nie, żadnego fable nie ma, a tu pach i to nawet bardzo ładny tra trailer, bo oczywiście tra trailer, gra jest w produkcji, więc nie ma co. Z pewnością chłopaki skończyli Horizon na czwórkę i zaczęli się za Fable'a, więc już, mu, już, już parę lat może być to w produkcji, więc to nie, że za 20 lat dostaniemy to. No to jest bardzo ciekawe, bo bardzo dużo Horizon był rozwijany przez tak, ale, cały ale... swój czas, jeżeli chodzi o dodatki i dodatkowe tryby, więc ciekawe ile faktycznie oni nad tym pracują. Ale, ale Fable jest dla mnie marką, której nie znam i korci mnie, żeby właśnie te trzy części, które są z Game Passa nadrobić, bo, bo, bo wiesz, dużo dobrego słyszałem, więc tak, tylko, mm, że strasznie bym... No. Nie, chciałem powiedzieć, że to, co jest w Game Passie mogło już się zestarzyć trochę, bo ta gra nie była na tej generacji, ona była na poprzedniej nie generacji. No, to na pewno. E, tak, no ale ale to jest taki RPG, taki e, tytułowy RPG e, e, Microsoftu, więc jak najbardziej tak, jeżeli będzie troszeczkę wyglądać ten świat jak na tym tra traileru e, no, no, jak na tym trailerze a może tak wyglądać, bo Forzy wyglądają zawsze świetnie e, Horizony, to, to to, myślę, że tu może być plus e, no i słuchajcie co, no, no dla mnie w ogóle dwa mindfucky, czyli Stalker 2 świetny trailer, oczywiście to nie jest ekskluzyw, ale, ale ogólnie nie sam trailer z, z, zrobił robotę. To na początku chyba i tak nie wyjdzie na playkę, tylko wyjdzie na razie na Xboxa. E, ale to, to też nie jest ważne. Najważniejsze jest to, że ja w to zag zagram z, z, za darmo. I to jest świetna sprawa. Kupują dosyć mocną markę, e, jakim jest to chyba to się w ogóle czyta, Stacker. E, która druga część wychodzi no, no, no dla mnie klimat metra, klimat fallouta Rewelacyjnie No i oczywiście, słuchajcie, Fatsharka ja uwielbiam, ul, uwielbiam Warhammera Vermintide'a, Warmen, którego w sumie niedawno kupiłem No i co, i wchodzi Warhammer 40 tysięcy tide Czyli mój ulubiony Tryb, cztero Osobowy co razem, napieprzamy w różne tam chyba były jakieś ala la zombiaki, a la kościotrupy tego typu rzeczy w świecie Urohamera. no kurwa sztos, więc i co? i oczywiście w dniu Premier za darmo no i oczywiście, słuchajcie, no Destiny już wiemy, że wszystkie dodatki i, i dwójkę dostaniemy za darmo w listopadzie i słuchajcie, znaczy w październiku, a w listopadzie dostaniemy też najnowszy dodatek, który wyjdzie i w premierę też użytkownicy Game Passa dostaną to za darmo eee, tak Rafale, zanim przejdziemy do naszego kluczli do Halo, ja jeszcze chcę powiedzieć, że ja też jeszcze bym chciał. A, dobra, tylko, Michael, ja chcę Michael, chcę Dobra, ci... dobra to, to ja tylko skończę swój wątek. Puszczamy Michała, e, Michał pierwszy. E, chciałem tylko skończyć swój wątek, że, ta, e, że e, zanim dojdziemy do Halo, e, że Microsoft moim zdaniem e, odrobił pracę domową, wrzucił naprawdę bardzo dużo ekskluzywów, e, dobrych ekskluzywów. Ja nawet mogę się pokusić, że lepszych ekskluzywów. Fakt, faktem, może brakuje troszeczkę tych AAA-ów, ale nie samymi AAA-ami e, żyjemy. Szczególnie, że, że wykupili e, fajne inne gry na game Passie, które wjeżdżają i, i, i, i, i to, jest na, to jest na pewno świetny ruch. Oczywiście te AAA-y będą i już parę jest zapowiedzianych. E, odrobili pracę domową i ja mam nadzieję, że idą w bardzo dobrym kierunku. No i co? No i w sumie i tak czekam na Halo. Michael. U mnie naturalnie jestem pozytywnie zado zadowolony z tej, z tej konferencji. Myślę, że Xbox to będzie moja konsola numer jeden, jeśli o przyszłą generację chodzi. Jestem tego coraz bardziej pewien im więcej wiem, tym bardziej idę w tym kierunku zielonych. Halo Forza Fable. Do Fable nie mam żadnych obaw, bo robi to studio play Playground, czyli kolesie od Forcy Horizon. I Fable jest grą w gatunku RPG tym samym czym jest um, Forza Horizon w gatunku wyścigowym, czyli otwarty świat, rozgrywka, dużo arcade'u, czyli Fable też cieszycie w takim kierunku arcade'u, open world i nie mam obaw jeśli chodzi o tą grę, naprawdę trzymam kciuki za tą grę, bo dawno nie mieliśmy Fable'a, ostatnio grałem Fable'a dwójkę i to było lata temu. Um, oprócz tego pomniejsze tytuły jak Artful Escape gra o gitarzyście, który gdzieś tam żyje w psychodelicznym świecie, może być ciekawy kawałek e, ścieżki dźwiękowej i ciekawa, ciekawa gra, grafika, ciekawy, ciekawy wystrój w tej grze e, gierka tunik, która wygląda jak Minecraft Dungeon ale gramy takim małym liskiem a to widziałem e, to też, tak no to też jest no, no, takie tak, bardzo tak, słodkie tak, no. e, Exomecha, free to play który gdzieś tam przypomina Titanfalla pomieszanego z Halo The Ascent to już było nawet chyba na, na Playstation 5 e, czyli Action RPG w życie izometrycznym bardzo spoko tak to było I... na ko tej konferencji no no i chyba gdzieś wcześniej też było, było, nie wiem czy rok temu nawet czy nie, nie mam pojęcia mm -hmm. e, no i wspomniany wcześniej Acov który nie wiem jak się czyta, bo pamiętam jak grałem w The Outer Worlds e, wspominałem, że te studio tym Outer Wardsem, że to jest dobra gra otworzyło sobie drogę i drogę do motywacji żeby stworzyć coś lepszego i naprawdę trzymam kciuki za Acov żeby po prostu to był taki drugi Skyrim, no i swoją drogą e, The Outer Worlds też będzie też wyjdzie jako zoptymalizowany na Series X. No i taką małą wisienką na torcie jeszcze mam tak na szybko Tetris Effect Connected, czyli taki chyba cios, który twórcy Tetrisa e, są zadać po tym, jak Nintendo osiągnęło sukces ze swoim Tetrisem 99. Bardzo spoko, będzie multiplayer, będą różne chyba tryby. Widziałem nawet na gameplayu, że tam gdzieś tam powiększane klocki spadają i tak dalej, więc chętnie sobie po ten tytuł sięgnę. No ogólnie... E, Jestem bardziej napalony na Xboxa. Christian i... mówił, że Tetris efekt bezwiara się w ogóle nie. Tak, oczywiście, oczywiście nie? Rafała, ale tu masz możliwość zagrania z kimś. No wy... właśnie tutaj. Ale, ale to właśnie to... jest to dobrze pokazane, bo ja, ja nie wiem, czy widzieliście ten trailer, ale tam jest tak, że ty masz jedną planszę, ktoś ma drugą, trzecią i nagle budujecie razem jeden klocek na swojej placze, To że to się fajnie łączy, no to, to myślałem, że to będzie taka standardowa rozgrywka. To jest coś, co po prostu próbują jeszcze bardziej urozmaicić. Co, tak. co z drugą osobą? obok, bo może być przyjemne. I to wychodzi z Tetrisem efektem poza te VR-owe klamry, że nawet jak oglądałem ten gameplay, nie pomyślałem, że potrzebuję teraz headsetu, bo po prostu ta gra nie będzie typową grą pod headset, że, że e, graficzne jakieś wodotryski i efekty w goglach, tylko po prostu będzie dobrą gierką multiplayerową opartą na Tetrisie. I to... Tyle chyba. Możemy do Halo przejść. Czyli możemy przejść do Halo. E, Rafale, ja wiem, że chciałbyś coś powiedzieć, ale porozmawiamy sobie o Halo, bo w sumie niedługo musimy kończyć. Dobra, słuchajcie, więc e, z, Halo, z Halo jest dużo hejtu, tak? Jest dużo hejtu. Wca wcale się nie dziwię. E, słuchajcie, sam do końca nie, nie, nie jestem zadowolony z tego. Jestem wielkim fanem Halo. Naprawdę lubię Halo. W trójkę przegrałem setki godzin, nie dziesiątki, tylko setki godzin, w trójkę akurat, bo akurat czwórkę, piątkę nie, to, to to były Sony, więc w trójkę naprawdę przegrałem dużo i mam bardzo dużo oczekiwania, co do tego tytułu, no i troszeczkę się miałem, miałem mieszane troszeczkę uczucia do tego wszystkiego, ale przede wszystkim trzeba wiedzieć, że te Halo, faktycznie one wychodziło najpierw z myślą o starej konsoli, a później z myślą o nowej konsoli, na kompletnie nowym silniku, e, więc to jest dużo roboty, to jest sporo pracy dla deweloperów, żeby to ogarnąć, żeby to działało tak, jak miało działać. E, no i niestety, przez to, że jest taki, e, przez to, że to jest na tym rozgraniczu generacji, e, no będzie coś kosztem czegoś, no i niestety widać to, na tym gameplayu. Ja w ogóle e, najlepiej, żebyście sobie zobaczyli, ja widziałem dwa filmiki w 60 klatkach i e, w 4K no i faktycznie wyglądało to zdecydowanie lepiej niż to, co oglądałem e, na żywo, na żywo otworzone, ale i tak na żywo, bo no ta jakoś, e, w ogóle piksele były straszne. A później dopiero jak sobie zobaczyłem w tor, w 4K 60 klatek, no, no to wyglądało to zdecydowanie lepiej. Jest tam problem e, faktycznie z tym ray tracingiem całym, czy na, na tych ich silniku, e, tak jak Rafał. Znaczy w ogóle ray tracingu, yy, bądźmy konkretni, nie ma. Znaczy to jest w tym momencie ich, to jest. I on jest zapowiedziany, że dojdzie. Nie, nie, nie, nie, Krystian. No dobra, dobra, no mów, Ray mów. tracingu w tym momencie nie ma i ma on dojść w patchu. To zostało powiedziane, że ray tracing ma dojść w patchu yy, po premierze, jakiś tam czas. Natomiast yy, faktem jest, że już ta gra jest przystosowana pod dynamiczne oświetlenie, które jest yy, jakoś tam wiesz, zasobożerne i tak dalej. I faktycznie, no, powoduje, że, że, że, że wszystko jest przystosowane, żeby to wyciągnąć jakiś tam na inny poziom, ale Abstrahując od gry świateł, która tam sobie była i była nawet y, całkiem znośna, tak, to jednak po prostu to wszystko było takie byle jakie, no o to chodzi, mapa była taka byle jaka, ja tam sobie patrzyłem, że, że, że wiesz, y, jakieś efekty wody, która tam powiedzmy, nie wiem, kałuża jakaś zalegała, to ta kałuża była taka, wiesz, statyczna, no, jakby... Ta cała plansza w wielu, wielu elementach była po prostu yy, płaska, statyczna, nudna i, i nie odnosząca się do standardów, które wytyczyły inne strzelanie. Tak, to, to, w to teraz Rafale trzeba zobaczyć na parę rzeczy. Pierwszą rzecz trzeba e, wiesz co, e, bardzo fajne porównanie jest, kiedy odpal sobie piątkę ja nawet ci znajdę taki... Ktoś wrzucił taki filmik fajny, odpalasz sobie piątkę i oglądasz sobie ten gameplay 2-3 minuty, a później odpalasz sobie Infinita. I... Powiem Ci, że różnica jest naprawdę spora i wtedy wtedy zauważasz różnicę. Faktem, nie, nie przyzwyczailiśmy się, że jednak te gry troszeczkę lepiej wyglądają, a tu jest pustka, więc tam było, że to tam jest alfa, że to jest bullet, że to się cały czas zmienia i tak dalej, ale e, bardzo fajną wypowiedź gdzieś czytałem na Xboxie, gdzieś tam na Twitterze, coś tam, jakiś komentarz e, koleżki, który robi gry i on powiedział tak: "No słuchajcie, no jest parę rzeczy, jak deweloper tworzy grę, tworzy grę on powiedzmy, ona ma, ona ma działać na obie konsole, ona ma działać na naszą siedmioletnie, na tego siedmioletniego starego pedała i ma działać na Series Xa." I Słuchajcie, niektórych rzeczy się nie da niestety przeskoczyć. I przede wszystkim mówił o inteligencji. Nie da się zaimplementować innej inteligencji na nowej konsoli ni, e, i na starej konsoli. Te, te postacie będą się niestety zachowywać podobnie. I jeszcze mówił z wieloma elementami, jak tam z jakimiś grafikami mówił, czy, czy jeszcze z jakimiś dziwnymi rzeczami. Więc ze względu na to, że to wygląda tak, jak wygląda, no to jest słabo. No i niestety będzie to odczuwalne również dla nas. Ja oczywiście mam nadzieję, że w jakimś tam zamkniętych pomieszczeniach będzie to wyglądało lepiej, ale zgodzę się z Tobą, Rafale. Tych elementów na tej planszy jest mało. Powinno być tego więcej. Wygląda to średnio. Ale no... Ja, na przykład, e, wiem, że e, poprzednie Halo można było przechodzić w c 4 postacie, więc e, to też jest brane pod uwagę, na pewno. E, jeżeli tą kampanię też będzie można przechodzić w większą ilość graczy. E, plus, e, no to jest świat, w którym bierze udział Rafale, to, to są mapy, w których będzie brało udział, nie wiem, 32, może 64 graczy, więc e, to jest try. Tryb typowo multi. Ja wiem, że, że ty grasz tylko kampanię, ale to jest gra w ogóle ty, typowo multi. I ja wiem, że na to, co oni mogą na razie stworzyć, jeżeli, żeby połączyć te generacje, to oni nie mogą zbytnio, zbytnio tutaj przeskoczyć tego, no bo to też nie będzie miało sensu. No e, przypominam, że gracze z Xboxa One będą grali z graczami z Series X, więc o, oni nie mogą mieć nie wiadomo co na tak, tym. Tak, będzie crossplay. E, oni muszą mieć przede wszystkim, <śmiech> znaczy inaczej yy, żeby to dobrze wybrzmiało Ja rozumiem dlaczego takie decyzje zostały podjęte i dlaczego Halo nie jest grą, która zmierza tylko na yy, nową konsolę a również na starą, <śmiech> choćby przez właśnie kwestie zapewnienia ilości graczy, crossplaya i tak dalej i tak yy, dalej nie do końca jestem przekonany, czy oni podjęli dobrą decyzję rozwijając tak te mapy i te plansze, szczególnie, że ich rozwój został yy, jakby narzucony na część fabularną tej gry. Być może właśnie to ma związek z tym Halo 5, o którym powiedziałeś, że można było w wiele osób przechodzić tą kampanię. Natomiast no, do tej pory Halo było korytarzówką i bliżej mu było do Call of Duty niż do yy, do, do innego typu strzelanek, gdzie, gdzie miałeś raczej, wiesz, no nie wiem, far kraje załóżmy, tak? Yy, z, z bardziej otwartym światem i, i jakimiś tam kilkoma możliwościami, wiesz, postrzelania sobie w różne rzeczy. I to są to są na pewno jakieś ich problemy, ale yy, niestety, no. Mieli po prostu miejsce, żeby zrobić wow i, i tego wow nie zrobili, to jakkolwiek my byśmy tam sobie nie dyskutowali na grupach, yy, wiesz, że, że, że nie chcemy tego albo chcemy to, to my akurat mamy ten komfort, że my i tak będziemy mieli jedną konsolę i drugą konsolę, najwyżej jedną kupimy na początek taką, drugą inną, ale finał jest taki, że i tak wiesz, obydwaj gramy na takich samych telewizorach, nie? a ja się świetnie bawię na Switchu razem z Michałem i tak dalej, i tak dalej. Jakby problem, wiesz, mnie to boli, że oni po prostu z jednej strony mówią otwartym językiem, że coś jest doskonałe i najlepsze, a potem pokazują coś takiego, że, że ludzie się pukają w czoło i po prostu pytają się, gdzie składać zamówienia na Playkę piątkę, która zaznaczam, nie ma na chwilę obecną żadnej online'owej strzelanki zapowiedzianej, więc jakby... Z jednej strony zawód wiesz, w kontekście oczekiwań w przy Halo, które kampania kampanią, ale w no głównie jest grą multiplayerową, powoduje na tyle wiesz, niesmaku, że albo ludzie błagają, czy tam proszą pod różnymi wątkami na Twitterze, żeby jednak przesunąć tą premierę gry i dopracować ją, i nie wypuszczać takiego wiesz, dziadostwa. Z drugiej strony chcą przechodzić sobie wiesz, na, na obóz, nazwijmy to tam konkurencyjne czy, czy coś w tym stylu. To jest jakby pokazanie, że marketing, który, który po prostu wyolbrzymia oczekiwania i na każdym kroku podkreśla, jak to wszystko nie jest wspaniałe, najlepsze, najzajebistsze i tak dalej, jest takim trochę średnim pomysłem na, na prowadzenie tego, bo... No bo niestety potem pewnych rzeczy nie oszukasz i ten pokaz pokazuje, że, że nie da się pokazać, że coś jest najlepsze i najzajebistsze, gdy takie nie jest, okay, no, mówiąc e... krótko. Nawet jakbyśmy mieli 20 różnych powodów, dlaczego tak się właśnie wydarzyło, niech one brzmią sensownie, ale nie odzobaczysz tego, no co tak, zobaczyłeś. No tak, tak, tak, już wiem, już, już cytujesz innych ludzi. E, Michael, co ty myślisz? Ja w sumie nie patrzę to jakoś na grafikę i tak dalej, nie jestem tego typu graczem, przecież grałem teraz w pixel art i często sięgam po indyki, ja Jakoś podjarałem się Halo, ja mam zawsze jak muzyka w Halo wchodzi, no, to jestem mokry, bini, po prostu tak, się muzyka robię, bini, tak, tak, muzyka mnie porobiła i ten cały klimat, po prostu tęsknię za tym światem, Dziś tam od piątki już dzieli nas e, dużo czasu, serwery już są puste, ja naprawdę chciałbym wrócić do Halo Infinite i bym wziął po prostu tak, jak jest teraz, tą grafiką, nie przejmował się tym, po prostu bym chciał się dobrze bawić na multiplayerze, czy przejść sobie tę kampanię. I po prostu korzystać z tej gry, nie, nie, nie rozkminiając, czy teraz wyglądają te asety lepiej czy gorzej. E, no, mam nadzieję, że trochę podrasują, bo nie widzę skoku, jeśli chodzi o, o różnicę w generacji i tak dalej. Ale w, m, jeśli nie, nie naprawi się nic, to ja nie będę nad tym ubolewał. Muzyka mnie porobiła i to mi wystarczy. Faj, fajnie fajnie gameplayować. Muzyka tak jest że. wspaniała, tylko muzykę sobie. Na YouTubie puścisz. No a jakby nie ruszyło was w ogóle to, że, że, że to zostało puszczone z pc podczas gdy to był pokaz Nie, mnie nie, nie, nie, takie rzeczy nie. Xboxa? Nie, mnie takie rzeczy nie jarają, bo, bo ta gra jeszcze będzie powstawać. E, jeszcze, Rafale, chciałem Ci powiedzieć, że. Aha, dobra, okej, okay, nic. E, dobra. Chciałem powiedzieć, że to ty sobie puścisz z, z YouTube'a, ale w sumie ty masz Xboxa i będzie jeszcze na starym Xboxie, więc spoko. E, no, mam Xboxa, jak... słuchaj. A ja sobie mogę dwie kupić na premierę konsole, jakby to, to nie jest problem. Jakby kwestia jest sensu i, i oceniania tego, co się teraz dzieje, wiesz, jakby w tej, w tej całej sytuacji, bo, bo w tym momencie inni gracze podejmują te decyzje, nie? I, I tu chodzi o to, żeby jakoś zwrócić uwagę na pewne, wiesz, aspekty uczciwości w prezentacji tych nowych konsol, której Niestety tej uczciwości brakuje w Microsoftcie. Zwyczajnie brakuje uczciwości w tym marketingu. No. E, wiem, bo twój Spider-Man na 5 godzin to jest to jest przykład, że robimy nową rewelacyjną grę. A tak nie jest. E, ja, ja, ja tylko miałem jeszcze pytanie do Dobra, nieważne. Ja mam jeszcze pytanie do Michała Michale, e, bo pamiętam, że robiliśmy tą ankietę. I ty napisałeś, że nie wybierasz ani Playki, ani Xboxa, tylko ty zaznaczyłeś coś zupełnie innego. Pamiętasz co zaznaczyłeś? A co zaznaczyłem wtedy? No, no, naprawdę nie pamiętasz, że albo... No, a że piłem alkohol. No, nie, no kurczę, no, nie pamiętasz, co w tej ankiecie zaznaczyłaś? Albo, że poczekasz do właśnie tego, tej prezentacji, albo, że poczekasz... Yy jeszcze chyba 2 czy 3 lata już, już, już, Były dwie opcje, albo że czekasz rok, dwa lata, albo że czekasz na więcej danych. Tak. I... Ja chyba zdałem, że czekam na więcej danych i dostałem te dane I... Jak już mówiłem, jestem skierowany w stronę Xboxa, bo po prostu ja chcę mieć urządzenie multimedialne, a nie konsolę do gier i bardziej mi Xbox przypomina urządzenie multimedialne i kupuje mnie swoimi usługami Ostatnio podpiąłem sobie Xboxa pod kompa i korzystam z PS4 jako urządzenia multimedialnego i dostaję pierdolce, jeśli muszę przesunąć pada po, yy, po kanapie i po prostu przewija mi cały serial, czy, czy skipuje mi filmik na YouTubie. I ogólnie system, jak miałem się zalogować na, na jakiś archaiczny system na PlayStation 4 do logowania do YouTube'a, gdzie na Xboxie miałem po prostu do, wpis do wpisania jeden kodzik i byłem zalogowany, to wszystko gdzieś tam przechyla tą szalę, żeby iść dalej w stronę Microsoftu i też mnie kupuje to, że to jest tak fajnie zsynchronizowane z Windows 10, że na pewno jeśli kiedyś bym kupował kompa, to gdzieś tam e, tego Xboxa z tym moim kompem bym gdzieś tam łączył i, i to by wspaniale współgrało i przez to jestem bardziej kupiony przez, przez Xboxa. No i wiadomo, no Halo, Fable i Forza to są takie moje trójca święta Xboxowa. I ostatnio w ogóle sięgam po takie małe indyki, gdzie... Game Pass daje mi tą możliwość sięgać po takie gry, których bym nie odkrył, jeśli, by musiałbym, jeśli bym musiał za nie zapłacić, więc Game Pass mnie tu kupuje, bo naprawdę Game Pass uratował mi kilka razy dupę, jeśli chodzi o zaoszczędzenie pieniędzy, bo mógłbym się wpakować w krapa, ale się przez Game Pass właśnie w tego krapa nie wpakowałem, więc Game Pass mnie też kupuje, że, że bardzo dużo fajnych gier można odkryć w ramach ceny abonamentu i po prostu można sobie z tego dobrze skorzystać i odkrywasz takie perełki, jak dzisiaj właśnie opowiedziałem o tym o tym Neon Abyss, więc więc jestem jak najbardziej za Xboxem, chociaż nie, nie, nie, wykluwa, nie wykluczam kup na PlayStation 5, bo, bo na pewno obie konsole staną u mnie, tylko jedna na premierę, jedna może trochę później i na razie jestem w tego zdania, że Xbox na premierę wiecie co, ja jeszcze na zakończenie czyli ogólnie u nas w studiu jest 2.1 bo ja też za Xboxem słuchajcie, ja jeszcze chciałem odpowiedzieć na jeden komentarz tak sobie wybrałem, może będziemy wybierać z grupy jeden komentarz, ja sobie wybrałem Christian, bo, bo ma dobre imię, napisał mi do mnie coś takiego, że napisał, że, że jaram się Game Passem, no oczywiście, że się jaram że jest to baza pod twoją euh, o całym Xboxie. Nie do końca. Ale, napisa mi, że za pół roku zrozumiem, że Xbox to kicha i poza faktycznie kozackim Game Passem, który ma też manka potrafi się przejeść. Ja w ogóle mam do Was pytanie. Michale, do Ciebie, czy Game Pass potrafi się przejeść? Nie, ja sobie dawkuję Game Pass z głową. Wszystko jest dobre, jak się, jak się dawkuję to z głową. Jakbym ściągał wszystkie tytuły i rozgrzebywał jedną grę za drugą, to na pewno by mi się Game Pass przejadł i wszedłbym w syndrom pirata, że po prostu gry przestałyby mi sprawiać przyjemność. Ja sobie naprawdę Game Pass dawkuję tak, że nie ściągam wszystkiego jak leci, nie testuję wszystkiego jak leci, tylko naprawdę wybieram y, bardzo dokładnie te gry, w które naprawdę wiem, że będę grał i, i czy skończę, czy, czy dojdę na pewno daleko, ale nie robię tego w tym, w tym stylu, żeby aby po prostu ściągać, co popadnie i rozgrzebywać na chwilę. Dokładnie tak. I myślę, że właśnie tego trzeba się trzymać. Więc Christian Mołas odpowiadamy na twoje pytanie, że trzeba to robić z głową. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy. Dobra, słuchajcie, więc myślę, że, że to już jest koniec. Dwójka strzeliła, więc z przodu, więc trzeba kończyć. Fajnie to wyszło, więc standardowo, drodzy słuchacze, wchodźcie na bezemienny.pl, tam rzucamy odcinki, możecie je też komentować. Poza tym na YouTubie mamy każdy odcinek nowy już na pewno już to ogarnąłem, już będzie. E, oczywiście Facebook i grupa Facebookowa serdecznie zapraszamy, tam sobie mamy różne wywody, coraz ich więcej, jest coraz ważny, jest więcej i coraz częściej. E, słuchajcie, poza tym Black Widow Radio, radio, w którym cały czas się ukazujemy i cały czas mamy odcinki, e, plus jeszcze wszystkie aplikacje podcastowe, plus Spotify, e, tam też jesteśmy. E, i oczywiście możecie do nas pisać maile, bezmienny podcast, mapa, Instagrama mamy nowego. A Instagrama mamy nowego, ale, ale na razie jeszcze, jeszcze tym nie chwalamy, tylko Rafale trzeba go tak trochę bardziej rozruszać, że tak powiem. E, więc tak, ale ten. Dobrze, a, dobrze. I, a Instagrama mamy nowego. A i, ten Instagram, wiesz, jak się nazywa, Rafale? Nazywa się bezimienny.podcast Aha, bo wiesz co, bo, bo ja nie mam Instagrama, więc yy, nie znam się na tym, jak to się szuka i tak dalej. Aha, czyli yy, słuchajcie, no to mamy na, Szuka się poprzez bezimienny.podcast, więc jak tam tak. ktoś chce. Ja prowadzę go bez pomocy Krystiana, więc tam będziecie widzieli same fajne memy, fajne zdjęcia. Ja, czyli, i, czyli, bez czyli tylko Sony, <głos> czyli tylko Sony, więc yy, tak. Dobra, więc słuchajcie, na Instagrama też wchodźcie, więc w sumie to tyle, więc dziękujemy za, za słuchanie 164 odcinka. Ze mną w studiu był Michał Stiller. Dziękuję bardzo, do następnego razu. Był z nami Rafał Adomieski? Dzięki wielkie, pozdrawiam. I był z nami Krystian Keuner. A my standardowo słyszymy się już za dwa tygodnie, mam nadzieję, że będziemy klikać. Więc do usłyszenia, drodzy słuchacze, trzymajcie się, hej!